Witam, Fantasmagia, podcast o grach komputerowych i konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 346. Ja nazywam się Damian Polwaka-Dachman i ze mną są Ryszard Chojnowski, a Karysław? Dzień, dobry wieczór. Witam Cię, Rysławie I nasz gość specjalny, Michał Sobieszek. E, dobry wieczór, e, po raz ostatni, Damianie. Mistrz klawiatury i myszki w grach e, soulsowych, jeśli można powiedzieć. To jest chyba taki twój najbardziej znany. E, znaczy nie chcę powiedzieć wyczyn, bo to nie wiesz, ale to jest taki, taka twoja umiejętność. Jedyny nie, że... człowiek na świecie, który gra w sousy, na klawiaturze i no, no właśnie, nie i to jest też śmieszne, bo ja w pewnych kręgach <coughs> zacząłem uchodzić. Z jednej strony za eksperta w pianistę czy graczy. A w drugiej właśnie jeszcze to, że gram na klawiaturze i myszce. A powiem ci, że bo ja mam taką grupę PC-ową w, w serię Souls, to tam jest znalazłoby się sporo takich, co, co grają na klawiaturze i myszce. I na pewno też znajdzie się masa ludzi, którzy się na tej serii znają dużo lepiej niż ja. Mhm. ale lepiej się snajpuje na przykład strzelazłku, na przykład, to, że O to na pewno. Powiem ci, że jak ja oglądam jakieś streamy albo na nagrania, albo na przykład widziałem to nagranie twoje z dzisiaj, to od, tak, od razu można... Polskę... Nie wiem, Marysław może nie widział, nie, to taka mistrzowska potyczka właśnie. Dwa na dwa, plus jakieś kampowanie, jakieś tak, strzelanie Kampował tak. z łuku. Kampował z łuku. <grym> biednych, to tylko na początku. Biednych najeźdźców, tak, no w sumie tylko na początku. W sumie całkiem fajnie ich załatwiliście, biorąc pod uwagę, że siły by róf, były wyrównane. Było właśnie dwóch... o to chodzi, że po raz pierwszy się zdarzyło, że było dwóch przeciwników, dwóch najeźdźców z tych watchdogów i, i nas było dwóch, więc... A my mieliśmy tą przewagę, że mieliśmy komunikację głosową. No całkiem, całkiem zgrabnie wam, wam to wyszło. No i właśnie widziałeś, jak strzelałem z uku i po prostu mówisz, kurczę, ale lamiam, nie? Znaczy nie, to nie o to chodzi, po prostu od razu to widać, kiedy ktoś porusza celownikiem myszką, a kiedy ktoś porusza gałką. Bo ja na, na padzie umiem grać i w souls y też grałem na padzie jakiś czas, zresztą całe Demon Souls przyszedłem na padzie, bo tam inaczej się nie dało, yy, więc yy, daję radę, jakby istniała taka potrzeba. Zresztą miałem pro, problemy w Dark Souls 3, jak, za, jak grałem pierwszy raz yy, z ustawianiem tam tych, bo wiecie wy jak gracie na konsoli w cokolwiek to po prostu odpalacie grę i gracie natomiast dla pc jak odpala jakąś grę, to wspomniałem takie szczegóły tam graficzne czy wydajnościowe, to pierwsze pół godziny to jest zabawa z ustawieniami Czyli jak sobie odpowiednio ułożyć klawisza na myszce czy na klawiaturze, żeby to w miarę dzia działało. A ponieważ już było późno w nocy, bo jakoś o 12 czy o pierwszej w nocy Steam zezwolił na granie, no to chwyciłem pada i sobie pierwszego bossa przyszedłem na opadzie. No proszę, jednak jest. Ale zanim na pewno będziemy do tej gry wrócimy w tym odcinku i zrobimy to w taki sposób, że yy, będziemy rozmawiać yy, tak bez yy, bez yy, Trzymanki. Oczywiście ze względu na to, że Rysław na którym, Bosie, jesteś? Że tak można cię o, zapytam. ja jestem na, na, na początku, gdzie, na, na którym drzewo pokonałem, demona pokonałem. Teraz jestem na bagnach, tak? Czyli mm -hmm. ja bardzo mało grałem. Farm Keep, tak. Far no i bo no, no, przez kilka dni nie miałem za bardzo jak grać, bo w zasadzie dzisiaj jestem dopiero po raz pierwszy na, tak, w stanie tak, się stop. poruszać i w miarę normalnie rozmawiać. Wszystkie wielbicielki słyszały o tej operacji redukcja tricepsów. <laughs> Był tak ogromny, że już zaczynał blokować. Tak. I się. sześciopaka, tak. <laughs> masz, masz. Ale zanim będziemy właśnie też rozmawiać, tak, coś o innych rzeczach, to Ryszardzie. Mhm. Hive tak. czy Vive, Wife. jak to się nazywa, ale widzieliśmy wszyscy nie tylko właśnie jak rozpakowałeś, ale też jak grałeś. I muszę przyznać, że świetnie ci się udało uchwycić ten yy, yy, na filmiku, to jak mniej więcej to wygląda, bo wiadomo, że żeby poczuć tę prawdziwą wirtualną rzeczywistość, to trzeba jednak ten hełm mieć na głowie, ale bardzo mi się podobało, że mogłem cię zobaczyć, jak poruszałeś się prawda, w tej przestrzeni mhm. swojego pokoju, jednocześnie na ekranie widząc twoje ruchy. I chciałem... No, Powiedz, jak to jest, jak ta wirtualna to rzeczywistość wygląda? Jest, Czy jak Johnny Mnemonik? To jest dla mnie to jest przyszłość absolutna. I szczerze powiedziawszy, znaczy tak, to jest przede nowa, nowa platforma, która chyba stanie się dla mnie z czasem ważniejsza niż konsole i, i PC takie normalne, bo umożliwia zanurzenie się w tym wirtualnym świecie w sposób, jaki inne platformy nie, nie, nie pozwalają. To jest coś nieprawdopodobnego, jak, jak po raz pierwszy... Znaczy, korzystałem już przedtem z Oculus'a i z Samsung GVR, jednak Vive dzięki temu, że umożliwia poruszania się w wirtualnej przestrzeni, zapewnia zupełnie inne doznania. Po prostu tam jest, jesteś w tym świecie. Fakt, że ten świat jest ograniczony jakimiś wy, wymiarami, no, u mnie akurat jest całkiem sporo. Mam 3 na 3 metry, 9 metrów kwadratowych. To jest całkiem sporo. Możesz spory. tańczyć tam, w, no, mogę, z tańca, mogę, tańca uprawiać, tak? Mogę, mogę tańczyć, jeśli bym chciał i umiał, ale nie umiem <grym> i nie chcę. Ale, już te, ale teraz na pewno widzisz jakiś program do nauki tańca w, właśnie w wirtualnej rzeczywistości i, i wiesz będziesz widział na przykład na ziemi te kroki wymalowane. Nie musisz wiesz przyklejać jakiś ład na podłogę? No, nie, może nie, być nie się, gdyby rzeczywiście coś takiego się pojawiło, ale... Ja najbardziej czekam na jakieś gry przygodowe, na, na gry RPG, czekam na interesujące rozwiązanie systemu poruszania się w tym świecie. Mhm. Widziałem kilka takich prototypów, niektóre wiązały się z używaniem dodatkowego zestawu kontrolerów ruchowych, które przyczepiało się do nóg i kiedy się biegało w miejscu, to człowiek się poruszał jakby w sieci wirtualnym, hmm. bo tak naprawdę największym problemem z poruszaniem się w tym wirtualnym świecie jest wrażenie y nudności, y które jest dosyć często spotykane w przypadku Błędnik Szaleje, błędnik tak? Błędnik bo nie szaleje gdzie w przypadku, jest... przypadku okulusa dość mhm. szaleje mocno błędnik, zwłaszcza jeśli granie nie jest w tych 90 klatkach. Kiedy szarpie FPS-y, to wtedy jest, jest problem. Natomiast w przypadku Vive'a nie ma problemu, ponieważ ruchy są przekładane bezpośrednio na... Znaczy, te, to jak się poruszasz, jest przekładane mhm. na to, co widzisz. I... A ta wirtualna rzeczywistość, ten, ten obraz, który widzisz, bo, bo wiadomo, że w dwa te, tego się nie odda. Dlatego powiedz mi, szacie, czy wrażenie jest pełne, czy na przykład, nie wiem, widzisz jakieś czarne ramki, jakieś wody, czy po prostu oczy twoje? obraz jest tak wypełniony, że, że nawet, wiesz, te, te, te... Jeśli chodzi o pole bo... widzenia, bo rozumiem, że o tak. to pytasz, to jak się przy... Jeśli się nie koncentrujesz na, na środku ekranu, to, to, to nie jest dokładnie takie wrażenie, jak, jak patrzysz swoimi własnymi oczami. Jest odrobinka... No, ale musisz się na tym skupić, tak? Musisz chcieć to, y -y -y. to, to zobaczyć. Te, te, te ramy ciemne wokół. W zasadzie nawet nie wokół, ponieważ w pionie ta, ta wysok, ta, to pole widzenia jest na tyle dobre, że to nie, przesz nie przeszkadza. W ogóle tak naprawdę nie przeszkadza. Y i zaczyna ewentualnie przeszkadzać rozdzielczość, czy też ten e e efekt screen door, czyli efekt, no nie, ja to tłumaczę sobie nie jako e tam ek ekran, tylko efekt muślinu, bo to jest tak jakby, jakby umieścić za obrazem bardzo taką delikatną siateczkę muślinową, czy też mm -hmm. bawełnianą, która sprawia, że obraz nie jest idealnie gładki, ale to tak naprawdę trzeba chcieć to zobaczyć, trzeba się przypatrywać najlepiej, kiedy jest miejsce ciemne. Mm -hmm. Dodatkowo nie jest jeszcze dokładnie tak, że możesz ruchami gałek ocznych, znaczy kiedy ruszasz tylko oczami, nie, bez, bez, ruchu, bez ruchu głowy, to rzeczywiście traci się lekko ostrość, mhm. a, a, to, a w ogóle ten efekt 3D, no bo to też oczywiście mhm. jest. Czy czujesz w ogóle tą głębię? I jak, nie bardziej, nie o, na przykład, jak nie bardziej. Przykład że to... na przykład przedmiot jest nie wiem 10 metrów od ciebie, tak, 3 metry od ciebie tak, no, przed tobą. Jest takie demo bardzo fajne, The Blue się nazywa i tam możesz oglądać sobie faunę podmorską. O. I jest, stoisz sobie na. To byłoby mostku. coś dla Bernarda, nie? Stoisz na no mostku zanurzonego okrętu. Znaczy nie jest okręt statku, bo to jakiś statek, nie mm -hmm. okręt bojowy, ja I e, obok ciebie przepływa wieloryb. Bajka i. To jest, jest już jesteś na takim poziomie nie, nie. grafiki komputerowej, że to prawda, to chyba wygląda ultra realistycznie. Wygląda ultra realistycznie, oczywiście jest jeszcze mnóstwo <śmiech> miejsca do. Na, na postęp dodatkowy. Na pewno. Lep, lepiej by to wyglądało jeszcze w podbitej rozdzielczości. Tutaj mamy rozdzielczość bodajże 1050 na oko. Czyli w sumie jest rozdzielczość 2100 na, na, 1000, na 1000 chyba. I to wychodzi mniej więcej 1050 na, na oko. Czyli to nie, to nie jest Full HD. Żeby było Full HD, to musimy, musielibyśmy mieć tak naprawdę 4K generowane w sumie, tak? Czyli, czyli jakiś tam obraz o się 4000 punktów hmm. mniej więcej. Ale poza takimi technemami, i, i czy była jakaś taka gra gra? No Jest, hmm. jest gra, która, która jest bardzo... Znaczy za dużo nie grałem, bo miałem w piątek tę operację i od tej pory nie, nie mogę zakładać gogli i tak podejrzewam do piątku. Może w sobotę mi się uda też coś nagrać jeszcze, bo na razie hmm. mam dosyć świeżą ranę na czaszce. I, i, i, i to jest no, bolesne po prostu. No tak. Natomiast jest gra, która się nazywa Gal Gallery Call of the Starseed i to jest taka pełnoprawna przygodówka z perspektywy pierwszej osoby, z bardzo fajnym sposobem poruszania się, polegającym na takim teleportowaniu. Podobnie jak w grze Dishonored. Mieliśmy taką umiejętność A, tak. błysku, czy też y, mignięcia. I tutaj tak tutaj jest podobnie. Wskazujemy miejsce, w które chcemy się przenieść, tam się przenosimy. Oczywiście po przeniesieniu możemy chodzić w obszarze takim, jaki mamy u siebie w pomieszczeniu wolny do, do, do ruchu. Właśnie się no. rozmażamy, jak powiedziałeś, że to jest przygodówka. Jest to przygodówka i to z fajnymi bardzo zagadkami, i, ale tak naprawdę i tak projektowanie gier będzie wymagać od twórców zupełnie nowego podejścia. Muszę po prostu wymyśleć jakiś inny sposób na, na, na gry. Znaczy nie, nie przekładać tych tak, gier, które bo, my mamy na komputerach, duże... na konsolach, tylko wymyślić po prostu Ta, nowe, nowe gatunki. Gry, no, nowe, nowe gatunki gier, bo tu jest bardzo dużo frajdy. Czerpiesz z rzeczy, które tak naprawdę nie są koniecznie związane z jakąś fabułą i opowieścią. Po prostu czerpiesz frajdę z interakcji z rzeczami. Hmm. Że, że ja przykład... właśnie chciałbym taką przygodówkę opartą, albo remake. Bo jest jeden remake, który, na którym e, pracują e, chyba fani, o ile się nie mylę, e, Fate of Atlantis, mm -hmm. Diany Jonesa, ale nie to jest sobie, na przykład taki, wiesz, prawdziwy. Znaczy, taka to już jest niemożliwe, chociaż może za 10 lat. Ale kiedy, wyobraź sobie kiedy... na przykład taki pościg w wagoniku górskim. On, w, w, w, dokładnie. I, wiesz, i Indiana Jones, Harrison Ford siedzi koło ciebie i po prostu czujesz, że jesteś tam, jeszcze jakieś wentylatory sobie montujesz, bo to prawdopodobnie dojdzie do tego, że będziesz, oprócz tych kamer i oprócz tych innych takich gadżetów, miał na przykład jakieś zestawy wiesz wentylatorów, które będą symulowały jakieś przy, wiesz podmuchy powietrza i tak dalej. To jest Rewelacja. Ja, no, ja się rozmarzyłem trochę, bo yy, ja po prostu bajba, widzę oczami ja. wyobraźni, jak, jak może się daleko posunąć ta technologia, co może być. No, yy, chyba marzeniem każdego, tak naprawdę, to jest, żeby te, i to wtedy nie będzie tylko dla graczy, ale żeby yy, stworzyć holodeki. No i... Jeszcze to nie będą te holodeki takie jak statek, że po prostu nie potrzebujesz niczego, po prostu wchodzisz do pomieszczenia i to wszystko jest generowane. Mhm. Ale naprawdę, zakładając już hełm wirtualnej rzeczywistości yy, z dobrą jakością obrazu, tak jak mówisz, że jest płynnie, że masz to poczucie yy, bycia w jakiejś przestrzeni, a nie po prostu oglądania czegoś po prostu w hełmie, no to to jest, to jest bajka. To już jesteśmy o krok właściwie od no, tego wszystkiego. No jest, jest jeszcze, jeszcze dużo elementów, te... które można by, by jakby przetransportować, znaczy zapachy, mm. prawda, wrażenia no, do, dotyku. Znaczy tutaj akurat te kontrolery ruchowe są fantastycznie przygotowane, że w taki sposób, że kiedy coś ściskasz tym kontrolerze, to, to masz wrażenie dzięki efektom haptycznym, że rzeczywiście coś trzymasz w ręku. Mm -hmm, nie, niekoniecznie mm -hmm. jest to kontroler. Kiedy no te kontrolery wyglądają bardzo ciekawie. I takie... są w, to, nie, wiem, to jest, nie wiem, kto je wymyślił, ale szapoba, bo, bo naprawdę sprawdzają się wyśmienicie, śledzenie ich ruchu jest naprawdę co do milimetra. Ty możesz możesz y, widzieć ich przedstawienie w świecie wirtualnym, nimi żonglować i, i, i będziesz w stanie je łapać. Tak? To jest niesamowite. Bajka. Niesam Michał, się... to co? Kupujesz Wajwa, Składasz Pjordera? Nie, czy raczej nie. Oklusa? A Ryszardzie powiedz mi, czy to nie męczy oko? Nie, nie. E, powiem tak. E, spędziłem w, w wirtualnej rzeczywistości tak ciurkiem chyba z 3 czy 4 godziny. Znaczy zdejmując na chwilę, nie żeby iść do toalety, tak, ale jakby nie. To nie ma wirtualnych toalet? Może są, ale wiesz, nie chciałem obsikać pomieszczenia. O. I, i nie, nie, nie stwierdziłem żadnych problemów. Poci się głowa. I to jest kolejna rzecz, którą na pewno będzie można oprawić, czyli waga i, nie wiem, materiały, z których to jest wykonane, to jest, to jest bardzo porządnie zrobiony sprzęt, ale oczywiście lepszy byłby, gdyby był trochę lżejszy. To nie, nie znaczy, że jest ciężki. tylko Naturalna sprawa, że, że jeśli ma się taką gąbkę przywierającą do twarzy i się człowiek rusza, a, a, a ruszasz się cały czas, to, bo to nie jest statyczna rozrywka, to po pewnym czasie zaczyna się pocić. I no, to jest to jest coś, co na pewno można by ulepszyć. Wspomniałam, rozdzielczość też mogłoby być trochę lepsza, ale jak już powiedziałem kiedy się ruszasz w tym świecie to absolutnie o tym zapominasz i to jest przewaga moim zdaniem Wajwa nad Okulusem, który jest no, dość statycznym doświadczeniem i, i nie wiem, jak będą rozwiązane te kontrole ruchowe w Okulusie i nie wiadomo, kiedy one będą wprowadzone i nie wiadomo, będzie jak, jak, jak ze śledzeniem. Z tego, co wiem, śledzenie będzie tylko w jednej płaszczyźnie w przypadku Okulusa, a w przypadku Vive'a jest jednak śledzenie w 360 stopniach, więc... No... Trudno im powiedzieć, ja mam Oculusa cały czas zamówionego też, bo najpierw się pojawiła możliwość zamówienia okulusa, dopiero później Wajwa Tak się zdarzyło, że Vive przyszedł wcześniej. Okulusa mam w tej chwili informację, że będzie przed końcem czerwca, ale mhm. tak naprawdę ja go wezmę tylko po to, żeby go sprzedać od razu. Albo, albo anuluję zamówienie, Biznes. ale podejrzewam, że podejrzewam, że po prostu wezmę... No niepotrzebne i... Ci, bo chyba nie, nie, większość rzeczy na Steamie ze... ma opcje... Zdecydowanie jakby w tej chwili Vive spełnia moje zapotrzebowanie na rzeczywistość wirtualną. To jest, wiesz, to jest tak jak porównanie czarno-białego telewizora i kolorowego telewizora. Czy, czy, czarno, czy kolorowy telewizor może się dać czarno-biały obraz? Oczywiście może. No i to jest tutaj to jest Vive. Oculus to jest bardzo dobry czarno-biały telewizor z bardzo dobrą jakością obrazu, ale no jednak... Jego era przeminęła. Nawet się nie zaczęła, ale, no, ale to, przeminęła. To poruszanie jest niesamowite. Jak obserwowałem cię, jak ty mhm. nagrywałeś to swoje... Nie wiem, czy pierwsze... Widzicie, pisałem na tablicy na przykład nie? i, to, i to tak. Było... tak, no to było niesamowite. To samo poruszanie się... U... Ułożenie po tych pomieszczeniach, wyciąganie ręki, branie czegokolwiek, to jak na to patrzyłem, to mi się bardzo przypominały te stare filmy science fiction, w którym przypuszczam, że właśnie obaj ze względu na wiek to e się oglądaliśmy. Wszyscy pamiętamy w sensie. tak, wspomnianego właśnie też e kościarza umysłu, ale taka wirtualna rzeczywistość właśnie e cyberprzestrzeń. W sumie, jeśli te hełmy e stały się pierwsze, lżejsze, mniejsze, wygodniejsze. No, tak jak na przykład Gear VR. Gear VR właściwie jest y, przenośnym hełmem. Tak, tak. Kładasz bo... telefon w każdym w każdy miejscu możesz Tylko sobie... to jest tak naprawdę udoskana... udoskonalony cardboard, tak? udoskonalona tak. wersja tych kartonowych okularków, z, oczywiście z lepszą optyką, ale bez y, na przykład y, możliwości kontrolowania... Nie ma tam żyroskopu, tak? A powiedzmy jeszcze... Tego tam chyba jest, ale po prostu tam jest fatalnie rozwiązany po prostu system uruchamiania czegokolwiek, bo tam po prostu kierujesz głową i część rzeczy się uruchamia poprzez jakby patrzenie w jakiś punkt, przez chwilkę. Część tam wykorzystuje jakiś dotyk gdzieś tam z boku. No. Nie, no to nie jest oczywiście jakieś dane rozwiązanie, ale być może już niedługo o. będą takie urządzenia, które będą szczytywać nasze myśli. Ale powiem tak, ja, ja z, z, z, zaczynałem że tak powiem pokazywanie znajomym i rodzinie wirtualną rzeczywistość od, od, od GIE VR. I na początek y -hmm. to jest świetna rzecz, naprawdę. Ja, z, Taki entry level, jak to się mówi. Wiesz, możliwość oglądania filmów bardzo też, że siedzisz sobie w sali, tylko oczywiście rozdzielczość i ten efekt tego, tego muślinu, screen door jednak w, GIE, w, GIE, w tym GIE VR jest bardziej widoczny niż w Vive, -ie. Zdecydowanie y -y -y. bardziej widoczny. No, tego się obawiałem. A powiedz mi, a Czy... jak jest biblioteką tytułów? No to, to, co ty masz teraz? W tej chwili ja mam dwadzieścia kilka tytułów. Kupiłem w zasadzie wszystkie te, które były, miały wysokie oceny. i tak najwięcej gram w Space Pirate. I mam nadzieję pokazać go, jak tylko będę w stanie, znaczy nagrać. I co to jest z... za w Space, Space Pirate? Pirate? wyobraźcie sobie Galagę, na przykład, albo Space Invaders, taką, y -hmm. takie gry, pamiętacie? Tylko no, z perspektywy pierwszej osoby. Macie dwa pistolety w ręku i nacierają na was chmary takich sąd robotów, które musicie zestrzelić. Porusza, kiedy one do was strzelają, wtedy czas delikatnie zwalnia. Także macie możliwość uchylenia się przed pociskami, tak jak Neo w Matrixie na przykład. I, no jest, i, i, i jakby strzelowanie jest odzorowane, do no, Idealnie, no. tam, tam gdzie wskażecie, tam, tam strzelacie po prostu. Macie dwa pistolety laserowe, można zmienić im tryby strzelania. Sięgając ręką do tyłu można zmienić pistolet na tarczę, którą możemy odbijać po, pociski. No i trzeba uskakiwać przed ogniem przeciwnika, trzeba strzelać do hord tych sąd. Trzeba tarzać się czasami wręcz po podłodze, żeby, żeby nie dać się trafić przez laser, zabawa jest świetna. Ja jestem na, na razie strasznie kiepski w to, ale, ale można się naprawdę nieźle spocić i, i nieźle pobawić. Dodatkowo Naprawdę niezła grafika i też rozglądasz się, widzisz nad sobą jakieś przelatujące statki kosmiczne w dole, jakieś platformy, jakieś, gdzieś w oddali jakieś satelity, a ty stoisz na, na takiej jakby platformie, za tą jest twój statek kosmiczny, do którego też możesz podejść, a wokół ciebie szybują przeciwnicy, których zestrzeliwujesz albo na przykład przelatują ci tuż nad głową, także wręcz masz wrażenie, że, że ich dotykasz. Jest świetne też demo, które się nazywa Budget Cuts. Gra bardzo taka walwowa w duchu, chociaż zrobiona przez niezależnych twórców, gdzie mamy do dyspozycji te urządzenie teleportujące, za pomocą którego się przemieszczamy i musimy wydostać się z budynku opanowanego przez nikczemne roboty. Możemy je zachodzić od tyłu, rzucać w nie nożami, robić cuda nie i jest jeszcze... No dużo tych tytułów jest tak naprawdę. Ja sprawdziłem może z 7-8 na razie bo w każdym mhm. mam ochotę chwilkę pozostać, jak już A, mówiłem. Miałem ten, w piątek już przestałem korzystać, do, do dzisiaj nie odpalałem, bo, bo nie mam jak po prostu fizycznie. i w Valkyrie to jest tylko Eve na I jest na razie tylko na Oculusa, ale będzie też na Wajwa. W ogóle sporo jest tytułów, które są tylko na Oculusa. Pojawiły się. i tu może być ta przewaga... Yy... To może być ta przewaga Oculusa, tylko, że już są zdolni programiści, którzy opracowali takie iniektory pozwalające odpalać kod yy, na, na Vive. Ie. Bo to że są pacetowe gry, tak? to jest jakby tylko, znaczy tylko pewne biblioteki trzeba podmienić, czy coś jeszcze tam zrobić, ale mhm. jakby nie ma fizycznych przeciwskań żeby te gry na wajwie działały. I no już sporo gier po prostu działa na, na vibe. Ja jeszcze tego nie sprawdzałem, bo mówię, nie, nie, obecnie nie mam. Jak. I tak naprawdę no tych tytułów y, vibowych jest na razie tyle że jest co robić. Jutro wychodzi gra Portal Stories, oparta na, na, na fabule Portala, która powstaje z błogosławieństwem Walwa. Dzisiaj, albo też jutro ma premierę gra Fated, taki, taka gra osadzona w świecie nordyckich mitu, mitów opowiadająca o, o walce z, z, z przeciwieństwami losu z, no, z Nornami. I no i to wygląda wszystko świetnie. Zresztą możecie sobie wygooglać, zobaczcie jak Fated wygląda. Naprawdę. Znaczy, że... ja, ja przyznam się, że y, najbardziej mnie interesują właśnie te, te takie gry, gry, o których wspomniałeś, właśnie to strzelanie do kosmitu. Jest, jest Ty, Holopoint, i fantastyczna w... gra, w której strzelamy z łuku. E, mhm. do, do, przy... Znajdujemy się w takim jakby dojo do ćwiczeń, i pojawiają się przeciwnicy najpierw po prostu w formie takich figur geometrycznych. Kiedy strzelimy takie przeciwnika, on od, od, od razu odbija strzał, znaczy sam znika, ale odstrzeliwuje w naszą stronę, czyli, czyli musimy strzelić z łuku do niego i od razu odskoczyć. I później Aha. oni się pojawiają w coraz większej ilości, nie czekają już na nasze strzały, tylko sami wysyłają, także. Podobnie, podobnie właśnie do tego, do Space Pirate Chain'a, ale tym, tym razem strzelanie z łuku, czyli musimy ten łuk naciągnąć, musimy puścić strzałę i tak dalej. Jest demo, które się nazywa Brookhaven Experiment, w które zagrałem tylko jeden etap chyba nie będę grać więcej, bo trochę jest nie na moje nerwy. Stoimy mhm. na polanie, mamy latarkę, pistolet, mamy jakieś tam jeszcze o. urządzenia, a zewsz zewsząd nadchodzą zombiaki. Wiesz Takie co, ale nie, nie poważą sobie Slendera na przykład, na tym, bo bym, nie, nie wytrzyma psychicznie. I, I gdybym na przykład grał w coś takiego jak Outlast, to bym chyba dostał ataku serca. Tak. Dlatego tak, ja tak, horrorów tak. raczej będę unikać, bo to jest, to jest zbyt mocne przeżycie jednak. Może się to wydać śmieszne dla osoby, która nie, nie miała wirtualnych tych gogli na, na, na oczach, ale, ale naprawdę wrażenie imersji, bytności jest takie, że pewne wrażenia są przynajmniej dla mnie zbyt ciężkie. Rysławie, czy w ogóle czujesz po prostu, że żyjesz w przyszłości teraz? Człowiek, który zaczynał z komputerem, nie wiem, ośmiobitowym, no, albo nawet nie, jeszcze nie, mniej niż spektrum, Nie, nie To ośmiobitowy tak, był. Tak, teraz po prostu wirtualna rzeczywistość, grafika no, jest to, jest to, jest to szok, Jest to szok i to jest tak. moim zdaniem jedno, jedno, jeden, jeden z największych szoków, jaki ja przeżyłem, y, jeśli chodzi o wirtualną rozrywkę w ogóle w życiu. I... Jest niesamowite, po prostu jak gry cały czas się rozwijają, coś się dzieje, coś czasami powoli, czasami szybciej, ale po prostu technologia gna do przodu i, i za każdym razem, jakby z każdą generacją pojawia się coś nowego. Ja tu mówię generacją trochę tak, łączę to z generacją konsol, bo to mniej więcej tak, tak wychodzi, prawda? Że kiedyś była grafika, powiedzmy, jednowymiarowa, później była trójwymiarowa, później były właśnie różne inne rzeczy. W każdym razie przeżyliśmy kontrole ruchowe. I teraz mamy wirtualną rzeczywistość. I to, to się wszystko łączy, to się wszystko rozwija. I po prostu y, to jest niesamowite, że y, w trakcie naszego życia my obserwujemy po prostu niemal od zarania, y, y, wiesz, rozwijające się po prostu medium, jaką, jakim są gry wideo. Widzieliśmy ich początek, widzimy ten... No, Prawdopodobnie za jakieś 100-200 lat będzie zupełnie coś innego jeszcze, coś wymyślą, no, ale to jest pewno. niesamowite, Interfejsy że... Interfejsy wszczepiane do mózgu na przykład. Tak, tak. Te, chociaż tak, tego tak. chyba raczej nie chciałbym. <grym> Michale? No, jak tak słucham, Ty byś chciał Jak tak słucham... Z szepu, z jak tam słucham y Ryszarda, trzy powiedziawszy, przypomniał mi się y Matrix i mam wrażenie, że Ryszard już się przy przygotowuje powoli do tych... Już ma przecież miejsce z tyłu ciaszki na gniazdo <grym> nie, do wszczepu. nie, nie. nie, nie, nie, nie, nie, nie, <grym> nie, nie może tak będzie tak. wyglądała właśnie, wiesz, zabawa z PlayStation Neo, nie? Neo połączasz tak, sobie nie, po prostu w, w, jakimś takim przewodem z tyłu czaszki, coś w stylu goes in the shell, prawda? Kabelki po prostu na karku jakieś jackie, jesteś wpięty, no nie, w wirtualnej ale to, a to, tak to też jest, za jakieś tak 100-200 propos... lat tak będziemy wchodzić do, tak będziemy odpalać wirtualną rzeczywistość, nawet nie będzie nam potrzebna niepotrzebne hełmy, czy jakiś okulary, czy cokolwiek. Po czy po to już nie my raczej. Przełącz no tak, ale być może żyjemy, może, może no nie, przełączymy po prostu jakiś taki przycisk gdzieś, nawet być może on się uruchamia myślą i nagle jesteśmy w wirtualnej rzeczywistości, nagle odpływamy. No, no. Zresztą w Black Mirror było coś takiego, to było bardziej związane z, jakby z rozszerzoną rzeczywistością. Nie wiem, czy pamiętacie ten odcinek, miałem tytułu, ale tam był taki motyw, że yy, ludzie mają możliwość, jakby nagrywają wszystko, co widzą. Tak, tak, tak. O, pamiętam, I później to. mają możliwość odtwarzania tego, co widzieli, analizowania klatka po klatce. Fantastyczna technologia oczywiście. Yy, A było, też coś, to takiego, to przeraża, było ale... też coś takiego, taki motyw trochę yy, w grze Endera. Nie wiem, czy czytałeś, bo taka seria. Tam, yy, czytałem pierwszą to tam, bo, tam w trzeciej części chyba był taki chłopiec który miał zamontowane kamery w oczach i mógł nagrywać wszystko to co widział ciekawy jestem czy ten to Black Mirror prawdopodobnie był... stąd mogli wziąć pomysł no. nie? Bo, bo jednak yy, Orson Scott Card yy, no, napisał dawno temu tą książkę no. yy, serial jest zresztą w ogóle yy, wszystkie te rzeczy no nie, yy, które, które my teraz obserwujemy powoli stają się rzeczywistością one kiedyś w jakiejś formie miały swój początek, właśnie, czy w filmach science fiction, czy, czy w serialach. Bo ja pamiętam, e, mój ulubiony film e, science fiction, tam z lat pięćdziesiątych. Zakazana planeta, nie wiem, czuję życie. Z Leslie Ninosenem. Tak, tak. I, I tam było mnóstwo takich rzeczy, które po prostu dzisiaj y, się śmiejemy z tego, nie? Ale, ale, wiesz, na przykład, y takie rzeczy jak, jak komunikatory na żyłkę, czy coś takiego, że wyciągasz po prostu mikrofon na gumce i musisz do niego mówić, to odpada, ale po prostu mnóstwo jest takich rzeczy, które pojawiają się jak na przykład tablety były w Star Trek'u, czy komunikatory, które jakieś, czy, czy po prostu właśnie ten holodeck, czy, że to jest fantastyczne, że po prostu jakby rzeczywistość jest zinspirowana właśnie tą fikcją, znaczy co no wymyślałem twórcy i, i i to mi się podoba. Dlatego, że czasami mi się wydaje, że ten pragmatyzm, ta, ta kokulacja, że wszystko musi się sprzedać. Wszystko musi być, mieć jakiś sens. Musi, po prostu mieć biznes. Że to powoduje, że innowacja czasami idzie w kierunku po prostu jakbyś takiego bardziej praktycznego wykorzystania niż, niż jakiegoś takiego, takiej rewolucji. Takiego, takiego podboju gwiazd. No ale... Damian, no a czytałeś Player One Ernesta Kleina? kojarzę tą książkę, to jest tam o tym świecie takim wirtualnym, tak? Świetna książka, jak, ja, gra. jak, jak nie czytałeś, to Ready Player sobie... One Tak, tak, tak, nie Ready Player One, dokładnie Tam oni żyją cały czas w, w, w, w rzeczywistości wirtualnej, bo ta rzeczywistość taka e, realna jest e, zaniedbana całkowicie większość czasu spędzają właśnie w rzeczywistości wirtualnej bardzo fajna książka warto przeczytać, szczególnie dla kogoś, kto ma dużo takiego sentymentu i nostal no nostalgii do tych lat 80. -tych, 70. -tych, 90. -tych, filmów, książek i tak dalej, bo tam bardzo cierpią z tego. Ja to muszę zobaczyć. Bo ja słyszałem o tej książce, ale nigdy nie. A teraz film będą robić, okazji. ale z tego, co wiem, to na tą książkę warto koniecznie przeczytać, bo mnie ona się bardzo podobała. Nie, nie wiem, jak ten film wyjdzie. Darysławie czytałeś? Nie, nie czytałem, ale już tyle osób mi polecało, że w zasadzie wypadało przeczytać. Ale ten to, koncept. To, to macie teraz. A propos filmów w wirtualnej rzeczywistości, pamiętacie fantastyczny film science fiction, kręcony w Polsce, z naszą fantastyczną aktorką, Foremniak. Tak, tak, pamiętam. Mam jak jak na, ma na imię? Małgorzata Foremniak. Małgorzata Foremniak, Widzisz, wyparowała, mi. wyparowała mi. Nie oglądam tych tańców z gwiazdami, czy tam, co tam czy jakichś tam innych programów, w których ona występuje, czy mam talent, nie wiem, jak to się nazywa. Więc zapomniałem, przepraszam. Ale pamiętacie Avalon? O, oczywiście, ja pamiętam. <śmiech> film, te Tramwaje, które jeżdżą po prostu. Czasami to wszystko z tym filtrem, żółtym i tak dalej. Ja, ja pamiętam, że jak ja widziałem ten film, to później czytałem recenzję chyba e, albo w świętej pamięci magazynie Film, albo Cinema chyba był taki film, e, taki magazyn, o ile się nie mylę. Pamiętacie był, był. takie magazyny filmowe? Oczywiście. I tam była po prostu recenzja, że Jedna osoba poszła do kina i powiedziała, że nie jest w stanie zrecenzować tego filmu. Tam redaktor naczelny wysłał drugą osobę i ona tylko potwierdziła to, co widziała tam ta poprzednia, więc recenzja była bardzo miażdżąca. Dodatkowo w, w, w magazynie pojawił się wywiad właśnie z Małgorzatą Foremniak i podobno ten wywiad przed autoryzacją był bardzo ciekawy. A po autoritacji to wiecie, jak, te, jak jak wywiad potrafi wyglądać, taki po prostu bez mdły, mm. bez iskry i tak dalej. Ale... Tak jakby powiedzi Tam... marketingowców od gier. <laughs> tak, tak, tak dokładnie, dokładnie, że po prostu w dzisiejszych czasach w... jest taki nitpicking, nie? tak się po prostu wszyscy, wszystkie oczepiają, łapią za słówka, że dla bezpieczeństwa po prostu nikt, nic nie mówi takiego od serca. Naprawdę, I chyba, że jest jakiś taki emerytowany twórca, który, któremu już nic nie, zale nie zależy. No na przykład Romero może opowiadać teraz o, o swoich latach właśnie w, w software, nie? I to jest super ciekawe, bo to są prawdziwe historie. Oczywiście poznajemy je z jego perspektywy, być może z innej perspektywy wyglądałoby inaczej, ale, ale to, są, to, to są bardzo interesujące rzeczy, no nie? O których się dowiadujemy niestety długo, długo po czasie. No, no. Ale przynajmniej w, mamy w ogóle szansę. To nie. już jest coś. Smutna historia właściwie dzisiaj. Znaczy dzisiaj, to nie, właściwie to kilka dni temu. Oczywiście dla kogo smutna? Dla kogo smutna, nie? Koniec produkcji Xboxa 360. Po 11 latach oficjalnie Nareszcie. zakończono poprzednią Nareszcie. generację. To jest ciekawe, że w przypadku generacji przed 360, oryginalnym Xboxem, no tam po prostu pępowinę ucieli natychmiast z, z premierą 360. A tutaj proszę czekali, nie? I to chyba świadczy o tym, jak dobrą konsolą no, była i jest 360. I, i chciałem zapytać, no bo, nie wiem, Ty Michalen, z krwi koś, jesteś pc i, i, raczej konsole cię nie interesują, rozumiem. No czy, nie, czy, masz w sobie jakieś tak, taki... Nie tak do końca, po prostu nie mam konsoli, jakbym miał, to bym grał. Znaczy, w tej chwili mam pożyczoną ps kę Hmm. ale grałem na, w tps strójce tylko w Demon Souls, wiesz co? I mam tyle gier na pececie, w które mogę grać, że nawet gdybym miał jeszcze jakieś inne platformy hmm. do grania, to nawet nie miałbym czasu, żeby grać w te gry. na. Ale nigdy hmm. się nie pociągałem, wiesz, widziałeś tych wszystkich kolegów, no? którzy mieli te Trochę 360 mnie i, i, i wiesz, i każdy, każdy właściwie 360 Czy to po powiedział? Właśnie, ją jak rękawiczki, właśnie, no nie, przemiał Jakbyś miałbym 4... 4... wybierać raczej nie Xbox, tylko podchodzę do e, Sony w tej hmm. sprawie, nie e, Rysławie, a ty ile miałeś 360? Zbięć, ile, ile przeszło przez twoje ręce? Z pięć chyba. I w, wszystkie miały ten sam, czekały ten sam los, czerwone światełko? No tak, tak, tak. Większość tak. Znaczy, bo ja hmm. pierwszą kupiłem w ogóle w dniu premiery. Jeszcze w, w Ultimie pamiętam. Przyszła z tym z Perfect Dark, który mnie bardzo rozczarował. Na całe hmm. szczęście szybko Camillo y, miałem i Kamio było fantastyczne. Y, a, no i ta, ta pierwsza... Niech, niech policzę, bo w tej chwili mam trzy. Trzymam, tak? To, nie, to w sumie sześć miałem. Z tymi, co mhm. mam teraz. Także... I jakie masz wspomnienia w ogóle z 360? O nie, 360 to, to była moja jakby podstawowa konsola w poprzedniej generacji. Nie. Tak, że... Najlepsze jest to, że po prostu 360 była, była taką, taką niesamowitą ewolucją, że, że niby służyła do grania, niby rozwijała pewne elementy, które już wprowadzono z oryginalnym Xboxem, ale jest taka anegdota, na pewno ją słyszeliście, że jak Bill Gates zobaczył przerobionego Xboxa, e, oryginalnego Xboxa, na którym chyba był postawiony Xbox Media Center, mm -hmm. i zobaczył, jakie to ma możliwości, to po prostu powiedział, że chce coś takiego mieć na kolejnej e, generacji, nie? żeby to było w 360. I, i można powiedzieć, że, że 360 po prostu przechodziła. Ja, ja pamiętam wszystkie e, odsłony interfejsu 360, że prawda, 360 w dniu premiery to jest zupełnie inny. To zupełnie inny system, system który ma znacznie no. szybciej niż obecny. Tak, no to znaczy, a ta ja w ogóle byłem wielkim fanem Blade'ów, mi się bardzo podobał no. ten interfejs. No ale on nie, nie służył prawda prezentacji treści. Emitowaniu reklam. No bo, bo to było tylko takie małe okienko, gdzie można było coś wkleić, a teraz masz po prostu mnóstwo kafelków i co chcesz? co z sobie, tego, tam... że konso, konsola się uruchamia? Na przykład u mnie zalogowanie konsoli to jest często kilka minut, w ogóle jakaś abstrakcja. A, a, a poprzednio się właśnie. włączało i konsola od razu działała. działała ultra szybko i bez, bez, problem, bez problemów. Teraz mam troszkę wrażenie, że no, konsole za bardzo um, za dużo chyba chcą robić i za bardzo pecetowiają to jest z jednej strony to, to jest dobry znak, ponieważ mają większe możliwości poniekąd, natomiast ja święcie wierzę w specjalizację mhm. i, i jeśli sprzęt jest sprofilowany pod daną, daną działalność, to zawsze działa lepiej niż taki sprzęt, który odpowiada za szwarc, mydło i powidło więc... No nie wiem, czy słyszeliście o tym, że po prostu e, Xbox docelowo ma być tak zintegrowany z Windowsem, że to właściwie będzie jeden system. On, ja już nie, chyba nie wie, kilkukrotnie rozmawialiśmy o tym, że, że w zasadzie iPad. Xbox One to, to, znaczy to, jest, to jest fajna konsola i ja ją naprawdę lubię i, i, i gram sporo na Xbox One, ale obstawiam, że to będzie ostatnia konsola Microsoftu. Bo tyle razy strzelili sobie w stopę podczas trwania obecnej generacji, tyle moim zdaniem nieprzemyślanych decyzji, jak na przykład chociażby to jest Quantum Break ostatnia, czyli wypuszczenie gry jednocześnie na, na pc i właśnie ta unifikacja Windowsa i Xbox One'a. To jest, są rzeczy y, głupie po prostu. Jakby y, y, rozwadnianie rynku i... No i... co nas czeka w takim razie? No, no, nie wiem. Ja, ja... nie wyobrażam sobie, żeby była tylko jedna, no, no bez jednego, nowe, mocna tak? konsola. Będzie Nintendo nowe, no. Ale Nintendo nowe pewnie się okaże, że ma w, w moc, nie wiem, no chyba, że są jakieś przecieki, wiecie o czym. No czy są czym... przecieki takie, że ma być w miarę mocna, ale tak naprawdę... Ale w miarę w sensie mocniejsza niż PlayStation 4? Tak, że mocniejsza niż PlayStation 4, ale nie wiem, czy mocniejsza niż PlayStation ten Neo, więc jeśli chodzi o Nintendo, to już gdzieś wpisałem, że moim zdaniem takim ratunkiem dla Nintendo byłoby stworzenie potwora wydajnościowego, takim jak miałoby być kiedyś, i w zasadzie nawet był Nintendo 64, był mocniejszy niż yy, zarówno, yy, zarówno Sega, yy, jak i PlayStation 1. I yy, yy, Nintendo 64 był bardzo mocną konsolą, oczywiście zatrzymywaną z powodu starego nośnika, Kadridzie. którym kat, był kadridże. Ale gdyby Nintendo zdecydowało się na stworzenie takiego właśnie potwora wydajnościowego i yy, yy, sprzęt na który się łatwo tworzy i na który tworzy więcej firm trzecich, a nie tylko samo Nintendo to mogłoby sporo ugrać, tylko czy Nintendo pójdzie tą drogą, czy oni mają jakiś tam swój sposób pojmowania świata elektronicznej rozrywki obstawiam niestety, że to drugie i otrzymamy tak coś w stylu, ni to pies, nie wydra mimo, że kibicuję Nintendo to jednak obawiam się że może być słabo, ale ale u to, nich jest, taka to jest przerażające Przerażające jest, że po prostu, że może być po prostu tak mało graczy, że i tak już jest teraz właściwie, są tylko dwie wiodące konsole i trzecia, która po prostu no, ma swoją grupę wielbicieli i, i ma dobre gry, nawet bardzo dobre, ale jakby jest traktowana jak zupełnie w innej kategorii, jakby nie bierze udziału w tym wyścigu zbrojeń. A kiedyś było zupełnie inaczej, no. Kiedyś było tych, tych firm, które produkują konsole dużo więcej. Oczywiście, yy, lata tak 90. To, to był taki, taki rozkwit tak? tego wszystkiego, prawda? 3DO, CDI, ne, CD32, prawda? PlayStation i, i, i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz jest po prostu, no, coś tak dziwnego się dzieje, że, że nikt nie chce zainwestować, proszę Państwa, no bo widzi, jak, jak co się dzieje, kiedy jest dominacja jednej konsoli, że, do no, tak jak mówisz, no, Microsoft nie może się odechcieć, bo dojdzie do wniosku, że za dużo jakby pieniędzy ich to kosztuje, promowanie tej konsoli i tak dalej. I mimo, że ona się dobrze sprzedaje, to jednak w, w oczach klientów jest produktem gorszym. Yy, nie wiem dlaczego, no ale... Ja ciekawy jestem, co oni teraz zrobią, bo Sony wykonało jakiś ruch, robią to PlayStation Neo i, i, i będą je sprzedawać. Tak w ogóle z ciekawości będziecie to kupować? No ja kupię Właśnie z powodu VR-a pewnie, tak? Bo obstawiam, że będzie o tyle mocniejsze, że VR będzie działać lepiej plus. Znaczy ogólnie nie rozumiem za bardzo tego wymagania od Sony, że to musi być sprzęt, który nie może mieć gier na wyłączność. A już widzieliście, to Nioh, czy jak to się nazywa Tak, to demo, tak grałem dzisiaj dzisiaj o, o po prostu to musisz to, że... koniecznie powiedzieć, jakie wrażenia Jaką furorę zrobiło to, że by jest, jakiś, jest możliwość zmieniania ustawień graficznych jakiś jest movie mode, czy nie jakiś patrzyłem. action mode Nie ja po prostu zacząłem grać, więc nie wiem czy, czy Czyli nie, nie spowiedzieliście, po prostu może ustawić nie, nie, sobie nie, nie. 60 klatek 90 aha Zagrał jak, jak konsolowiec, odpalił i działał ja To jest, powiem Ci, to jest Dark Souls to jest Ninja Gaiden to jest... Ale co, co on ma z Dark Souls, powiedz mi? Z Dark Souls ma... Interfejs. <laughs> Interfejs jest dość podobny, ale inaczej się walczy, ponieważ jest walka nie pod przyciskami tymi R1, R2. Nie wiem, jak się gra na, na myszce, więc trudno powiedzieć, tylko, tylko te przyciski to jest, to jest kwadrat i trójkąt, czyli... Jak się ma przyzwyczajenia z Dark Souls, a ja mam, to na początku mm -hmm. w ogóle nie atakowałem przeciwników, tylko, tylko biegałem wokół nich. Natomiast animacje są podobne. Jest podobna. Grafika przypomina mi Bloodborne. Mocno, jak no paleta barw. No, Bachator przypomina Wiedźmina. Tylko, bohater że nie tylko wygląda z... jak Wiedźmin, tylko mocno. Tylko, że z komiksów Polcha. Tak, trochę tak. No, trochę tak, tak. trochę tak. No. Podobna kreska. To na Cebulkę takie czasami. Jest, tak samo się jakby namierza przeciwników. Yy, yy, można znaczy, system walki jest inny, jest bardziej właśnie taki ninja gaidenowy, ale też jest wytrzymałość i też musimy uważać, żeby, żeby się nie zmęczyć za bardzo, bo jak się zmęczymy, no to wtedy jesteśmy otwarci na atak przeciwnika. No, ale S to powiedzmy trzeba unikać. Jest i... blokowanie, czy z tego są? Jest uniki? blokowanie, jest, jest, jest blokowanie jak najbardziej. A jakieś takie. Parowanie... Przedmioty, przedmioty się zdobywa taki znaczy, tak samo, jakby pod, są podświetlone w świecie gry. Można awansować, znaczy kiedy odpoczniemy przy ołtarzu, bo są ołtarze, a nie ogniska, to przeciwnicy się odradzają. Przy ołtarzach także można awansować na wyższe poziomy. Żeby awansować na wyższe poziomy, musimy zapłacić. Oczywiście tę tą, tą naszą walutę tracimy w trzecim momencie śmierci możemy ją odzyskać, kiedy znajdziemy swoje ciało. No to faktycznie e... sporo czerpali. Oprócz znaczy, tego. to wygląda, jakby to, była taka, to było takie Limbo of the Lost, tylko oczywiście zrobione nie, nie, z jednej nie nie. nie, nie, nie, A nie. Nie porównaj tego do tego koszmarka Limbo. To the... naprawdę się fajnie gra w niocha. Nie wiem, jak to się wymawia. To, to musieliśmy. Nie, tam, tam... no to mi się wydaje, że to jest jedyna poprawna wymała. Nioch. nioch. nioch. nioch. <laughs> ale. ale yy, no, to nie jest wiem. kontynuacja gry mech. <laughs> mech. <laughs> ja na pewno bym się. Nią zainteresuje bliżej. Plus jest taka fabuła, podejrzewam, znaczy z tego co doczytajmy, czerpie z, z japońskich le legend. A ta postać białowłosego samuraja to jest podobno postać historyczna, jak najbardziej. To jest syn Japończyka i Europejki, który był, był samurajem właśnie w XVII wieku, na początku pod... XVII wieku. A jest podane jego imię? Ym... Pewnie było podana lejek. Usagi nie, usagi nie było. Ale to można sprawdzić, to można sprawdzić. I no jasne. No, no nie wiem, dla mnie jest to właśnie połączenie serii Souls czy też Bloodborne z Ninja Gaidenem. No jest, mamy też tutaj jeśli chodzi o czy znaczy walka jest bardziej rozbudowana z tego co zauważyłem. Znaczy bardziej broni, rozbudowana niż gdzie? W sensie taka, że mamy wie, jakby więcej ruchów. Mamy dla każdej broni mamy trzy postawy. Mamy postawę wysoką, średnią i niską mhm. i każda zmiana postawy zmienia też repertuar ruchów. Mamy kombinację ciosów, uczymy się nowych ciosów, mamy umiejętności związane z bronią, ale nie tak jak w Dark Souls 3, że jest po prostu jakiś tam jeden cios dodatkowy, czy też jedna akcja dodatkowa, tylko tak mamy takie wręcz drzewka, do, do, do, do których sobie możemy przypisywać odpowiednie kombinacje. Natomiast jeśli chodzi o zarządzanie ekwipunkiem, to wygląda tak jak w Dark Souls. Są gesty tak jak w Dark Souls. Po, po poległych innych graczach zostają czerwone plamy i tutaj możemy przyzwać ich trupa. Możemy przyzwać trupa innego gracza, żeby z nim się zmierzyć. Ciekawe. Tak, ciekawe. Także... I to demo jest całkiem spore z tego, Chyba co Chyba tak, bo ja że jeszcze nie przyszedłem, dużo bo dużo, dużo ginę. Dużo Aha. ginę, bo jest tak, że... To ja jest no, trudno. Przy... Tak, no, można zginąć od jednego ciosu. Zwykły przeciwnik nie może zabić jednym ciosem. Zwykły, a powiedz, taki totalny... A powiedz mi tam, jest jakiś poziom trudności? Czy... Nie, nie zauważyłem. No. Od razu się zaczyna demo. I jest tak, że dałem się zajść przeciwnikowi, które, który raz mnie smagnął mieczem, no i zginąłem od razu. Takie zwykły bandyka. Podobno fabuła jest oparta na scenariuszu Akira Kurosawy, który nigdy tak. nie został zrealizowany. No... Także to może być naprawdę ciebie, no To już jest gra. rekomendacja taka, że chyba więcej nie trzeba. Oprócz no. tego co jeszcze Ryszard powiedział. No to... ja na pewno będę Ja pewnie, jeszcze... Ja w ogóle ja kojarzyłem, prawda, tego tego Wiedźmina z, z, tym, z włosami na cebulkę, jakby gdzieś mi się rzucił w oczy, tak jak się czasami rzucają w oczy, te takie aplikacje na, na iPadzie, które mają przypominać jakieś inne gry. No nie I myślałem, że to jest po prostu jakaś taka, jakaś taka grafika z takiej gry na i'Pada, jakiegoś Wiedźmina. I zupełnie wyparowało mi z głowy, że po prostu taka gra powstaje. I nagle no dzisiaj. To musisz zagrać kwestia... szybko, ponieważ demo będzie tylko przez chyba 4 czy 5 dni. Ale wiesz, jestem tak yy, wciągnięty w Dark Souls, że z tego co jeszcze mówisz, że to sterowanie jest po prostu jakieś takie. Nie, sterowanie jest memory, musisz sobie po prostu szkodzić. No już bo pod R1 masz yy, na, na, na konsoli masz pod R1. Masz cios lekki, ja 2 cios mocny, a tutaj masz to na, na tych przyciskach y, powiedzmy na Xboxie to jest XY, tak? Czyli do kiedy jest to demo jeszcze raz sobie by nie Chyba nie wiem, do, do początku słuchacze... maja. Aha, no czyli jeszcze nasi maja. słuchacze będą mieli okazję ściągnąć, zobaczyć, jeśli. jeśli, jeśli to są... chyba też spróbujesz, nie? No wiesz co, jak mówię, no ja po prostu jestem tak pochłonięty przez Dark Souls. Daj spokój, ja na twoim miejscu bym słuchował. No dobrze, słabował. przekonaliście mnie, dobra. <grym> Spróbuj, koniecznie, że Dark Souls jak jest... ci nie ucieknie, ale to ci ucieknie. Nie? no to jest... znaczy ja, ja jestem po prostu takim, nie wiem, jak to się mówi, kompulsywnym graczem? Nie, to chyba złe słowo. Znaczy ja, ale ja, ja po mam po prostu tak mam... samo jak ty, ja, ja rozumiem to świetnie. Ja nie potrafię się oderwać, ja czasami po prostu przychodzę w późno w nocy do domu i co robię? Włączam Dark Souls dlatego, że przez cały ten czas, kiedy grałem, chodziłem po głowie, co mogę zrobić, czego nie zrobiłem, co powinienem sprawdzić. I to jest, to jest obsesja. I dopóki nie przejdę Dark Souls 3 i mam nadzieję, że nie wpadnie mi pomysł zrobienia po prostu calaczka, tak jak miałem po prostu z Dark Souls 2, bo, bo się nie uwolnię. To się nie uwolnię, ale... Ale tak... A będzie ciężko, bo musiał przejść trójkę, słuchaj, do New Game Plus żeby zrobić celaka. No, ale wiesz, no Dark Souls 2 też musiałeś przejść przynajmniej trzy razy, mi się wydaje. No, przynajmniej dwa razy i pół, bo to mniej więcej tak wyglądało, żeby zrobić celaka. Ale, panowie, widzieliście zdjęcia z najnowszego dodatku do Wiedźmina 3, krew i wino? Widzieliśmy. Ja no, jeszcze pierwszego ja, nie ja, przyszedłem. Ja się rozpakuję po prostu tak to pięknie wygląda. Ja wiem, że tam chyba było to wszystko tam, dopracowane, prawda, podkolorowane Photoshopem. Ale tak jak gra wygląda, po prostu przepięknie na tych zdjęciach. I no, naprawdę. No. Ja, ja po prostu też się cieszę z tego, że w, w, w dodatku, który tu się pojawi w wersji takiej fizycznej, oczywiście tam nie będzie płytki, tak będzie kod, ale będzie nowa Wyspę karia Skellige, Italia. Tak, tak wyspy Skellige. będzie zestaw kar do Gwinta. Jestem strasznie podekscytowany. Ale słuchaj, panie. czy oni nie mieli wydać z tym dodatkiem tych dwóch brakujących. Oni wydali, talii? oni wydali, oni wydali. Tylko problem jest taki, że i, i tutaj po prostu <śmiech> potrzebny jest taki myk, że talie te pierwsze, chyba to było królestwo. Północy, były tylko wersji Xboxowej. Tak, i. i Aha, czyli Milber, nie wydadzą tych. tych... To był, no właśnie, to były tylko wersji Xboxowej, później z tego, co słyszałem. Hard w ogóle nie wydali do Xboxowej wersji w tych dodatkach, i tylko były wersji cyklowskiej. Nie było predstowej. w ogóle wersji Xboxowej nie było wersji e, fizycznej, była tylko cyfrowka. No właśnie, i, i to, jest, to jest niesamowite po prostu. To to żadna i, platforma to jakby... ponoć, I to ponoć nie dlatego, że CD projekt nie chciał, tylko ponoć Microsoft nie był zainteresowany. To, to jest w ogóle jakąś To z krytynizmem. Takim. Bo ja na przykład mam, mam nieodpakowany mam folię Wiedźminaczy na Xboxa, bo grałem na PC. -cie. Ale musiałem mieć tą figurkę, jaka tak, tak się trafiło, że był tylko na Xboxie. Ale cieszę się, bo całkiem przypadkiem okazało się, że po prostu wersja kolekcjonerska na Xboxa jest lepsza niż, niż na inne konsole, bo właśnie przez te karty, nie. No i później tu później jest mapa. Tak, ja tak, ci zazdrościłem tych kart. Tak, tak ale te karty są świetne, zresztą ta, ta gra jest po prostu tak prosta gra, ale Ja mam te talie, które wyszły z dodatkiem, ale no. nie mam właśnie tych dwóch brakujących i liczyłem na to, to że... Musisz kolekcjonerską idą... wersję kupić na Xboxa, czyli nie kupisz, bo chyba, że ktoś <laughs> sprzedaje za jakieś kosmiczne pieniądze. Dokładnie, dokładnie. I teraz cieszę się, że wychodzi ta kolejna talia. No, ja myślę, że co by nie powiedziano o, o dodatku wino to, to wiemy, że to będzie dodatek rewelacyjny, więc możemy zamknąć ten temat. Chciałem tylko wspomnieć o tym po prostu, tak jestem podekscytowany, ale tak jak mówiłem, widzieliście zdjęcia. Bajka, prawda? Bajka. Bajka, bardzo ładna bajka. Dark Souls, ale jeszcze nie gra, gra planszowa. Mogę się założyć, że yy, Ryszardzie yy, już masz Kickstarter zabukowany. Nie, no, ale oczywiście wsparłem w pierwszej godzinie. <grym> Także to jest... To jest <grym> Early pewnie. Bird. Powiem tak, że mnie tylko powstrzymała cena po prostu, że, że jednak tam Ale chyba 80 funtów drogie, plus to? przesyłka to będzie jakieś pewnie jakieś 100 funtów wyjdzie minimum. Ale ciekawy się zapowiada ta, ta gra pasza. Oczywiście ja poczekam aż wyjdzie normalnie w pudełku i wtedy jeśli wszystko każe się być naprawdę, yy, mieć dobrą mechanikę z, z jakoś tak przemyślaną, bo wygląda jest... jak decent, wiesz? To jest tak... Um... No tak słyszałem, że tak... ma być taki decent bardziej właśnie. No ale jakieś a takie czy, malowanie po kartach. Nie czy widzieliście to, to, to, to malowanie No tak, tylko, że to jakby są inne gry, w sensie, że to już jest takie bardziej fabularne łażenie, a nie... Znaczy, wątpię, żeby tak to decent był tak taktyczną głównie, jeśli chodzi o walkę, w tym sensie w pojedynki że descent prawdopodobnie to jest tak, że ustawiasz te figurki, to możecie mi poprawić, ale... I, i, I rzucasz jakimiś czarami, tam walczycie tak dalej? Nie, w Disencie masz... W tym, w tym pierwszym i w drugim chyba tak samo jest. Masz kości i w zależności od tego, czy wykonujesz atak dystansowy, czy atak bezpośredni, rzucasz, rzucasz kośmi. Znaczy, w zasadzie nie w zależności od tego, jaki atak, tylko w zależności od tego, jaka twoja postać ma umiejętności z jakiej kości może korzystać. Jeśli jest to atak dystansowy, to wtedy musi na tych kościach wypaść odpowiednia odległość i wtedy, jeśli wypadnie odległość odpowiednia, to trafiasz i obniżasz obrażenia, które odejmujesz od odporności przeciwnika. To nie są zwykłe kości, takie 1-6, tylko są spe specjalne, także każda kość reprezentuje jakby inny rodzaj umiejętności. Też są kości siłowe, które zadają więcej obrażeń, są kości zręcznościowe. Oczywiście tak bardzo ogólnie ujmując, które e, pozwalają zadać e, trafienie e, pewniejsze i tak dalej, więc e, nie wiem, ale jak to Dark Souls... do Dark Souls, bo w Dark tylko Souls właśnie... jednak walka, to jest, to jest podstawa, ale to, to, to, to nie powinno polegać li tylko na turlaniu kostkami, tylko na jakimś przygotowaniu się i jakimś no no, gospodarowaniu z zasobami, tak? Masz... I tu jest problem, jaki ja widzę z, z, z Dark Souls, no bo to jest gra planszowa więc nie ma tego elementu zręczności i zastępuje się go elementem losowym. Z jakimś tam oczywiście przygotowaniem, jakiś sprzęt jest ważny i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz y, Daxos y, premiuje graczy, którzy po prostu poświęcają tej grze godziny, którzy potrafią robić w tej grze niesamowite rzeczy, prawda, tam y, już te legendarne Soul Level One i bieganie z chochlą, i tak, dalej, i tak dalej, No w tej grze planszowej, prawda, nie będzie się tego dało odnieść, nie będzie się tego dało jakby zastosować tego tego bardzo skillowego podejścia do gry. Odda się klimat, odda się atmosferę, ale też mi się wydaje, że to, co jest niesamowite w Dark Souls i właściwie możemy przejść powoli do, do rozmowy o samej grze, to jest to, że po prostu atmosfera, jaką wytwarza to miejsce, znaczy w ogóle te miejsca w grze, są, są tak niepowtarzalne, tak niesamowite, że... No, nie wyobrażam sobie tego przełożenia na planszy że ja rozumiem, że mogą być fantastycznie wykonane figurki, że mogą być e, może być bardzo przemyślana mechanika, że to wszystko może być bardzo ciekawe ale wydaje mi się, że jakby serca gry to nie odda że to jest tylko taki, taki dodatek taka, taka ciekawostka, coś co, co jest interesujące, bo jest e, szczególnie teraz w tym momencie, kiedy no jednak Dark Souls jest u szczytu popularności ja dzisiaj słyszałem, że to jest podobno naj, naj, najlepiej sprzedająca się gra e, Namco Bandai Namco. To super. Że to jest po prostu ich największy hit. Dark Souls 3. Więc y, ja rozumiem, że po prostu jest, jest taka jak potrzeba, żeby po prostu odcinać te kupony, coś innego robić, ale po prostu jakoś tak zastanawiam się, jak to wyjdzie w praniu, prawda? I, i, i tym... Z, z grą planszową. No ale to musimy ja prawdopodobnie jeszcze z rok poczekać. No ale ja myślę, że ty masz rację, że te pewne rzeczy będą nie do, nie do oddania w grze planszowej. Owszem, w, jak, w jakim stopniu tam atmosfera, czy postacie, przeciwnicy, to może być odwzorowane, ale ten klimat tego, tych lokacji i sa, sama ta war rozgrywka to nie ma szans, żeby przynieśli, nie wyobrażam sobie. Tym bardziej, że tak, tak jak Ryszard mówił, to będzie deset bardziej. No ale zobaczymy. No, to, to też jest kwestia tego, jak, jak skomplikowaną rozgrywką to będzie. Czy na przykład będzie się rozkładało mapę, nie wiem, tych podziemi, nie wiem, przez godzinę i będzie się grało przez sześć. Czy to jednak będzie gra, w którą można było i rozłożyć, i zagrać nie wiem, w godzinę, w półtorej. To może mieć duże znaczenie. Ale, ponowie, skoro mówimy Dark Souls... <grych> Ile już godzin macie nabite? Tak, tak się zapytam. Zanim będziemy mówić, kto ile, prawda, kto ma dłuższy miecz. To... Ja, ja malutko, znaczy ja mam dużo godzin nabite, dlatego że po prostu grę zostawiam i ona sobie działa w tle. Ja coś tam robię innego. Znaczy robiłem, mówię. Prze ostatnie dni grałem, ale mam nabite godzin bardzo dużo. No, chyba, nie wiem, znaczy bardzo dużo. 30 czy 40, ale tak naprawdę mhm. właściwej gry pewnie jest 5, 6, a reszta to jest, co są wolne obroty konsoli i nic innego. Natomiast moje drogie dziecko już trzeci raz kończy teraz. Nie wierzę. No. Po prostu. No to, to jednak skończył się. Skończył, tak, on skończył po, po, po, zaraz, premiera była we wtorek, w środę miał grę, w piątek skończył po raz pierwszy. Tak szybko? Tak. Ale to chyba tak. powinniśmy w takim razie jego zaprosić do podcastu, Może nie tak, Ryszarda. Nie, no. no ja, znaczy, ja, on, ja on też przyznam się, że zostawiam sobie konsolę zostawioną, ale to może mi to tak naliczyło w sumie do tych moich 50 godzin, tak z pięć. Czyli on, w drugą stronę. Młody jest wielkim fanem i on przechodził jedynkę i dwójkę i trójkę. No teraz trójkę już właśnie chyba po raz trzeci przechodzi. Dwójkę bardzo dużo dzia działał na scenie PvP i dużo grał w PvP. I, mm. i, i, i ogólnie jakby pod tym względem mu się chyba dwójka najbardziej podoba znaczy dwójka muszę przyznać, że jak, jak myślę teraz, porównuję widać, że ta trzecia część że ona jest najlepsza, ale, ale jakiś sentyment chyba największy mam do dwójki jednocześnie najbardziej chyba doceniam pierwszą. Ja mam największy sentyment do, do, do jedynki zdecydowanie bo tak, dwójka, a już w ogóle tak... W tak jest... moim sercu, prawda, nie, najlepsze miejsce są. ma Deimos, to jest w ogóle pomieszanie z poplątaniem. U mnie Bloodborne, tak w ogóle. Bloodborne jest na pierwszym miejscu. Mm. Nie, Bloodborne jakoś tak doceniam tę grę, ale na, w tej, w, na tym, prawda, podium już by się nie znalazła, niestety. Szkoda trochę, ale... Yy... No zaskoczyłeś mnie w takim razie, Jarosławie, że tak szybko wrzedł, bo, bo... ja, ja ma, jestem ma w ma ogóle... wprawę, ma wprawę, ale wiesz, on nie jakby to nie było przejście z odkryciem wszystkich bossów i tak dalej, tylko to było przejście takie, żeby skończyć. Mhm. Po raz drugi skończył chyba przedwczoraj, no i teraz gra na nowej grze plus, plus, tak? Plus, tak. Plus. Po no to strzec. po prostu zapada taka cisza, no nie? bo teraz tutaj jacy jesteśmy malutcy. Niektórzy już przeszli po dwa trzy lata. My tu, prawda, kończymy po raz pierwszy, ale e, w ogóle wrażenia. E, I my troszeczkę z, z rozmawialiśmy na Grysławie na, na temat Dark Souls. To wtedy były takie prawdziwe pierwsze wrażenia. Mm -hmm. Michale, Ty masz też dużo godzin nabitych, ile to powiedziałeś masz godzin w ręczniku? Nie, nie mówiłem jeszcze, Aha, e, nie słuchałem jakbyście rozmawiali, e, ja mam jakieś 60 godzin, ale to też nie będzie aż tyle, bo ja też mam tak, że zostawiam tą grę jak leci, więc tam trochę oszukanych godzin będzie, nie wiem, z 10 może, więc przypuszczam, że około 50 takich faktycznych grania. Mi, bo, bo mi dzisiaj przyszedł podręcznik, ten e, poradnik zapisami. Rzeczywiście zauważyłem, może nie, nie, nie wczytywałem się, ale rzeczywiście są jakieś takie błędy, że na przykład są w jakichś miejscach narysowane tych mapach w poradniku ogniska, których nie ma. Podobno jest to najgorszy podręcznik z tych wszystkich wydanych, zwłaszcza, że nie robiło go Future Press, tylko Prima guide tylko Prima Guide, czyli robił inny zestaw osób, które normalnie niż te, niż te poprzednie, który, które były przygotowane przez mm -hmm. Future Press, które były bardzo dobrymi poradnikami. Ja mam i do Dark Souls 1, i do Dwójki, i do Bladborna z dodatkiem. Są świetnie przygotowane pod względem edytorskim i no i tam jest mnóstwo ciekawych informacji. A tutaj poczytałem opinie na Amazonie i postanowiłem nie kupować, bo nie opinie no, jak... na Amazonie sobie jednoznacza, że to jest po prostu wyrzucone pieniądze w zasadzie. No trochę, trochę szkoda, no bo, no bo jednak i tak Uważam, że to, co jest w internecie dostępne, to, co ludzie tworzą, czy na YouTubie, czy, czy, czy te wszystkie Dark Souls Wiki, które powstają. No to jest to, to są te to takie e, optymalne poradniki, gdzie jest wszystko, że to jest wszystko update'owane, że tak no się tak, coś bo zmienia, to, to jest. Wiesz, gra, sama gra się zmienia z każdym update'em. Bardzo to widoczne było w drugiej części. Myślę, że w trójce będzie podobnie, tym bardziej, że już w, w drodze. Z kolejny update z kolejnymi zmi zmi zmianami. Na razie to są tylko jakieś poprawki, takie błędów, ale nie wykluczone, że będą jakieś większe zmiany. I W tym momencie ten wydrukowany poradnik niestety będzie tracił na aktualności. A te Wikipedia, tak jak mówisz, są na bieżąco uaktualniane. On nie jest taki brzydki, taki naprawdę jakoś fatalnie wydany nie jest. No ten, ten do dwójki Aczkolwiek... był bardzo pięknie wydany. Ta, tak, ja znaczy jakoś bardzo, bardzo podobny w niekonie... twardej oprawie. Ja ma twardej oprawie, więc ja... ja, ja... Na pierwszy rzut oka to nawet rzeczywiście nie zwróciłem uwagi, że, że jest jakaś taka różnica, w, w, w, że jest inny zupełnie nie, wydawca, zupełnie wypadł O ile się nie mylę, Wiedźmina chyba też ten poradnik y, y, Prima Game zrobiło. Więc mhm. one są trochę podobne, trochę podobne. Ale najważniejsze w poradniku jest to, żeby, żeby on mówił ci o takich smaczkach, których po prostu w innym, no nie dowiesz się ta prawda, no rzadko się zdarza, że jednak wszyscy wszystko odkryją. Nawet te sekrety, które, które są gdzieś absurdalne się wydają do, do znalezienia, to wydaje mi się, że one gdzieś tam były wypuszczane, jakby ci pierwsi ludzie, którzy byli let's play'e na pewno mieli jakąś informację o tym, że gdzieś tam jest jakieś ukry... ukryte przejście, czy, czy jakaś ściana, czy jakieś ten, To mogli zaprezentować, jak, jak gdzieś się dostać, ale ja jestem pod wrażeniem, ja nie pamiętam, być może też właśnie pamięć moja nie e, nie jest najlepsza, aby w poprzednich częściach aż tyle było ukrytych bossów, aż tylu było, y, aż tyle było miejsc sekretnych, że było takich tyle lokacji, do których po prostu mógłbyś się nie dostać, bo. Tylu było nie wiedział... Tak, tak. Tyle o... questów. Ja o... nie wiem, czy możemy tutaj mówić o sprawy, ja oszczegę ja y, słuchaczy, ale y, pytam się tutaj y, ciebie, Ryszardzie, czy. Czy jeśli będziemy jakimiś takimi drobnymi spoilerami sypać, czy, czy bardzo będziesz się obrażał? No bo, nie, bo i tak mi dziecko cały czas spoileruje. Więc. Aha. Więc, ja czy, ty, ty, ty, staram się ty, po prostu, ty? będę uważał, że, że ja mam ten. E... Nie, to ja nie będę mówił okej. No, mam pokrojoną, jakichś... pokrojoną e... głowę, więc tak zaraz zapomnę. Tak. <laughs> <laughs> I, nie wiem, Michale, no bo jesteśmy na, na bardzo podobnym etapie przy końcu. A, i ty, myślę, jest, przynajmniej, ty, że... ty jesteś, po którym bossie? Boss się. No ja jestem po smoku. Aha. No to faktycznie, to, to daleko jesteś, bo jak ostatnio rozmawialiśmy... Znaczy do... ja, ja powiem tak, że ja już walczyłem z ostatnim bossem i y, domyślam się, że tego bossa chyba trzeba pokonać kilka razy, więc cofnąłem się i po prostu zacząłem szukać sekretów, które, które, y, które ominąłem i na przykład jeden sekret zupełnie przypadkowo odkryłem właśnie taki most linowy, ja zacząłem tam ciachać te biedne zombiaki, które biegły, te, te kościotury, przepraszam, szkielety i nagle okazało się, że odkryłem przejście, prawda? No. Do zupełnie innej lokacji, to... zupełnie innego miejsca tam, był boss, tam było... No... Masa rzeczy. Masa rzeczy, tak samo jak przepiękną lokacją jest tam, to miejsce, gdzie, gdzie znajdujemy tego smoka, do której w ogóle dojście do tej lokacji, ja przyznam się, że z tym poradnikiem to tak patrzyłem dokładnie, gdzie mam iść, co mam zrobić, wiesz, szukałem na tych stronach, prawda, podpowiedzi mi ktoś, i dopiero mi ktoś na zrobiłem to, co miałem zrobić. Niektoś mi na grupie zaspoilerował. Powiem Ci, że to dotarcie tam to jest bardzo trudne. I... Znaczy to jest w ogóle, moim zdaniem, niemożliwe. Ja na przykład znaczy, to nie widziałem. Znaczy, gra, gra Ci daje pewne podpowiedzi, bo... no tak, ale, ale na przykład ja myślałem, że te wszystkie takie podpowiedzi typu zrób ten gest, zrób tamten gest, zrób coś że one niczemu nie służą, nie, że to jest coś takiego, że gracze mówią chwalmy słońce, bo to jest Ale takie ciekawe, najpopularniejsze. Ja też ciekawy jestem, czy te podpowiedzi, które tam były, to były podpowiedzi twórców gier, czy to, to były od graczy. Z tego względu, że jak oglądałem stream Tomka Gopa z Demon Souls, nie wiem czy widziałeś, jak nie widziałeś, to polecam świetnie się to ogląda. No to on tam mówił, że są takie wiadomości i to nie tylko na początku w tutorialu, ale też dużo dalej w grze, stawione przez twórców gry i są też czasami, wiesz jak widać te duchy graczy, nie? Jak się poruszają i coś robią to są podobno też zaskryptowane takie duchy w Demon's Souls, w poszczególnych takich fragmentach, które pokazują jak iść, albo co ruszyć, albo co przesunąć, żeby móc ruszyć dalej. Więc ciekawy jestem, czy też te wiadomości no tam... No to też jakby jest taki udowadnia też tą moją tezę, którą, znaczy nie udowadnia, ale to jest kolejny argument do tej, do tej mojej tezy, że, że to jest najłatwiejsza część ze wszystkich... Ach, ja bym się nie zgodził z tym, że to taka najłatwiejsza. Ja nie znaczy wiem... ja mam wrażenie, że, że nie musiałem aż tyle grindować. A, a większość, znaczy, to jest też tak, że ja, ja zawsze gram rycerzem przy, przy pierwszym przejściu gry. I to przejście jest y, oczywiście nie, nie, tak, no, nie, nie jest takie proste, że, że po prostu wszystko biegnę i od razu, prawda, każdego przeciwnika załatwiam. Bo widzę bossa, to właściwie boss przede mną klęka i tylko. <śmiech> Ale plus, nie, no, nie miałeś klęka, wrażenia, że w pewnym momencie się zrobiła trudniejsza? Gdzieś... Właśnie ja miałem tylko kilku bossów, którzy, którzy byli dla mnie trudni i muszę przyznać tak, że w jednym przypadku to było zawzięcie się i, i w końcu przeszedłem. W drugim przypadku to było tak, że y, zabi zabiłem tego bossa prawie o włos. I mówię... A po, po, po kilku próbach. Ja mówię, no, spróbuję, zobaczę, jak wygląda wzywanie fantomów. bo akad tego nie robiłem. To tak, tak tylko z ciekawości. No. Nie, nie, to było tak, że no, nie czułem się z tym dobrze. Postanowiłem, już więcej nigdy tylko nie robić. <śmiech> bo jednak e, w, powinieneś sobie sam radzić człowieku, takim być everymanem. I e, później był taki boss, którego po prostu nie można było pokonać, dopóki... Znaczy, to też było tak, że on, on, na niego trzeba, mogłeś po prostu go skrobać, prawda? Tak, tak. Temu, którego Wiesz, paznokcie mu po piętkach skrobać i byś go wyskrobał. Coś jak w, w Dark Souls 2 był ten, ten, ten, ten król taki, który chodził z tym wielkim mieczem w kółko. Pamiętajcie taki wielkolub? Taki, tak, taki pamiętam, pamiętam. I ja za pierwszym razem mówię, no spróbuję go zabić właśnie tak, go skrobiąc po tych piętach, no nie? Ale dopiero później dowiadujesz się, że potrzebujesz coś, co sprawia, że ty naprawdę możesz mu za zabrać jakieś obrażenia. A wiesz, że dokładnie ten sam przedmiot, nie wiem czy to pan pamiętasz, był użyty przy jednym z bossów Demon Souls? Hmm. Być może, ale to jest... bardzo ja, ja nie, nie, nie potem... przechodziłem tak właśnie, żeby... Y... Znaczy ja przeszedłem raz, znaczy, się. nie, ja przepraszam cię, dwa razy, tylko że ja to mam bardziej na świeżo, bo przechodziłem niedawno. Ja przyszedłem, tak, no to właśnie pamiętam, ja przyszedłem tak. New Game, a potem przyszedłem New Game Plus, prawie do samego końca, w tam został ostatni boss do pokonania i potem trójka wyszła. W, w każdym razie jest taka sytuacja, z, też walczysz z bossem i też używasz tego konkretnego przedmiotu i on jest do znalezienia na tej planszy, no po prostu prawie że sk sk skupiowana sytuacja w trójce. W wzięta mm -hmm. ewidentnie... W ogóle w trój z ale w trójce, czy... W aha, mówisz w trójce o tym przedmiocie, który wykorzystujesz do pokonania tego, tak. tego jednego tak, z błyska. Tak, tak, tak. To tak, jest tak, właśnie tak. to, że ta gra... Dark Souls 3. Ja na początku tego nie dostrzegałem, bo wydawało mi się, że rzeczywiście to są takie nawiązania do poprzednich części, ale tam, tam nie, to nie tylko są nawiązania, to są po prostu odniesienia takie stuprocentowe, że tak, to nie jest bardzo. nawet mrugnięcie okiem. Tam po prostu są postacie z poprzednich części, są lokacje z poprzednich Całe części. Całe lokacje, no. Są tak. Oczywiście one są troszeczkę inne, na przykład mogą być zniszczone albo coś tego, ale, ale to jest niesamowite i też jest A bardzo mi, fajne. nie przeszkadzało ci to? Że tak wiele czerpali z tych poprzednich części? Nie, no bo to, bo to jest taki the best of, jak to się mówi, tak? Czy taki, taki, taki albo mixtape, nie? Że najlepsze, mhm. ale, ale, ale to też jest tak zrobione, że moim zdaniem to pasuje do siebie chociaż um, być może czasami te różnice między między lokacjami są niesamowite bo, bo, bo y, nie wiem jak jak wy mówili, to Irl, y, to takie m, takie kryształowe miasteczko że się tak wyrażę takie w niebieskiej niebieski jak to, jak to ładnie <laughs> powiedzieć jak to się nazywa nie wiem Arytyl, nie, nie, nie wiem jak to przeczytać mam bardzo taką <laughs> może, nazwę Wiesławie wspomóż nas może ty wiesz jak no, to się nazywa bo nie, nazywało, był, to nie tak. byłem <laughs> aha w każdym razie ona jest Moim zdaniem w 100 procentach inspirowana Bloodborne, chociaż Bloodborne miał dużo więcej takiego em, takiego mroczniejszego klimatu, tak, tak było więcej tego zepsucia na ulicach i tak dalej. Ale jakby, no nie wiem, no Orlando o tym chyba wszyscy już wiedzą, tak? No jest. Oczywiście ono jest bardzo okrojone, ale ale to jest takie mrugnięcie, okej. no bo, ale mi się, to, mi się to, właśnie masa ludzi z tych moich znajomych się bardzo się cieszyli, jak zobaczyli tą lokację, a ja stwierdziłem, że jak tam wszedłem, to jakby nie rozumiałem, po co, to wiesz, fabularnie, po co ta lokacja tam jest? O, co to jest kawałek tej lokacji. Ja no rozumiem, rozumiem, że co, no to jest, to jest takie mrugnięcie okiem, no takie ale jak, to, nie, nie wiem, oni nie. się żegnali z graczami, nie, nie, nie. wiesz, ostatnia część sosów to mrugnięcie okiem to jest ten, ten boss, który przechadza się na moście w tym, w kip. W tym, w tym lesie w zasadzie, to to jest mrugnięcie okiem można powiedzieć, stary taki posiwiały i tak dalej to to jest mrugnięcie okiem, ale cała lokacja to już jest moim zdaniem przesada, owszem oni tam próbowali to fabularnie uzasadnić że niby ten boss, który tam jest to zjadał innych bossów i tak dalej i on po prostu przeniósł cały kawał tej lokacji, ale ja miałem takie trochę, no nie wiem, niezbyt mi się to podobało. Znaczy wiesz co, no bo to problem jest taki, że Anorlando to, to, jest, to jest dosłownie wycinek, co mamy w Dark Souls 3, a to, co było w Dark Souls 1, no to byłaby przepiękna okazja. W ogóle też klimat jest inny, bo zauważ, że Orlando to jest takie słoneczne, takie... Te... No to się później coś zmienia, nie? Ja to nie tam bo, to, bo to jest iluzja. Natomiast... Tak, ale to... O już, ale z Tobu spoiler, panie. O, ale, nie, no, ale z pierwszej części. Z pierwszej części, tak. No. Jak to mówią, status of limitation. No, nie? tak tak no, no. Ale, ale tutaj po prostu to jest... i ja dlatego mówię, że to jest mrgnięcie, dlatego, że to jest tak mały fragment, że właściwie wchodzisz, to mi się bam, przyło. wielki napis Orlando to jest ostatnia lokacja właściwie w tym... W tej części świata. Ja nawet byłem przekonany, że ja czegoś nie znalazłem, że ja po prostu nie wiem, gdzie mam iść, bo, bo, bo wydawało mi się, że to jest taki niewykorzystany potencjał, że tam mogli coś jeszcze dać. Dlatego, że An było, jest, jest takim, to jest taka epicka. A słuchaj, ta, a zna, znalazłeś to, bra, to taki... bractwo tam. Bractwo? No, da, to na samym dole, tak? Dark Moon, w zasadzie on jest u góry. <laughs> bo on na dole jest jedno, ale u góry jest drugie. A widzisz, musimy sprawdzić, ale pewnie tak. Chociaż nie wiem. Jest, bo... jest tam taka... Wiesz, ten mój poradnik jest fatalny, jeśli chodzi o takie rzeczy. Zresztą, ale to jest bardzo ciężko bractwo... znaleźć. Ja, ja, też, ja też znalazłem tylko, dlatego powiedziałem, że tam to jest. No, natomiast sam to nie wiem, czy bym wpadł. Bo przyszedłem tak. przez tą lo lokację. Ja gram, dosyć, tak, ja gram dosyć długo, bo ja tak, wiesz, każdą ścianę no ja też, ja po prostu ogląda. jestem tak. Nie wiem, czy też tak grasz, a, że po prostu jak teraz widzisz ścianę. jakąkolwiek. Jak, tak, znaczy ja to ja ostukuję to ściany. To każdym razem, jak widzę jakąś gołą ścianę, a jak już widzę napis przed nią, to już prawie jestem pewny, że jeśli to nie zostawi jakiś żartownik, to że tam jest jakiś, jakaś iluzja i tak dalej. I naprawdę mnóstwo rzeczy można odkryć, naprawdę. I to jest też fantastyczne właśnie, że, że ten cały system komunikacji. No wiesz, on, on sprawia, że. że ja mam satysfakcję ze znalezienia sekretów, ale jednocześnie nie, nie nie muszę jakoś aż za dużo to, lizać tych książek, tak się wyrażę. No tak, że Tylko po prostu że, ja ten, zwiedzam... System, dany, system komunikacji dany, dany... czasami robi w konia Ostatnio byłem, znaczy dzi dzisiaj w zasadzie byłem tam w tej lokacji z tym ostatnim bossem, którym, z którym ty, ty walczyłeś. Nie jestem całkiem ostatnim, tylko z tym smokiem. I tam hmm. na te skraju przepaści e, napis skarb. <laughs> Zajrzałem. no Nie było tam żadnej półki, na którą można było spaść. Więc uznałem, że to jednak jest kit. Chociaż być, być może jest jakaś niewidzialna półka czy coś, bo takie rzeczy w solsach też hmm. się zda... W pierwszych była... Tak się do smoka biegło, tak? To tam była... Yy do tego kryształowego smoka. Tak, tak. I tam to było też okay. fajnie uzasadnione. Natomiast... I to też było piękne, że tam właśnie były te niewidzialne ścieżki i tak dalej. A wie, wiecie, że w trójce też to jest... <laughs> Chyba no się myślę. wyłączę zaraz. Wiesz co? Ja będę, ja bym ale... porozmawiać o szczegółach, bo widzę, że ja po prostu też chyba coś ominąłem. No to jest, Nie, to jest coś. Porozmawiamy to porozmawiamy właśnie dobrze. To, to jest coś, teraz... co samemu jest bardzo ciężko znaleźć, Ryszard. I nawet jak wiesz, że tam coś takiego jest, to uwierz mi, no, bardzo wątpię, żebyś to, to, to sam znalazł, ale życzę powodzenia. Może ci się uda. Znaczy, ja, z, ja znalazłem jedną, jeden komunikat w katakumbach i wydawało mi się, że po prostu ktoś robi w konia i nie podjąłem kroku. Być może to było to miejsce, ale to w takim razie nie, nie, nie potwierdzę, nie zaprzeczaj ale bo, bo, tak jak mówię, w tej grze jest tyle ukrytych rzeczy, jest na masa, przykład jeden z, z pierwszych e, e, kowenantów nie, jak to powiedzieć, nie przymierze, Przymierz. Przymierzy, proszę, dziękuję. E, Przymierz. Ten Moon Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Makers, czy Mound Mount Makers. No. no to już mi moje dziecko powiedziało, że je ominąłem. Bo... No ja ominąłem, ale później oglądam właśnie te sławetne filmiki tą Kagopa, no i tam on pokazał, jak. mówię, kurczę, no fajnie mu poszło, ja próbowałem za 20 razy, później się dowiedziałem, no. y że ja po prostu zrobiłem coś później, co spowodowało, że nawet jeśli by jakimś cudem udało mi się, prawda, wykonać ten, ten karkołomny, prawda? Sz szpiegowski za plecami coś tam, coś tam. No to nie jest tak ciężko. To <tłyn> tak, tylko że chodzi o to, że jak już y pokonasz. Tak, jednego jak, bossa, tak, jak pokonał, to, już to prze... po prostu już się nie panu. da. Ale możesz, tak, to... możesz do tego jeszcze wrócić. Już nawet po pokonaniu tego bossa, tylko dużo, dużo później w grze. No więc właśnie, mam nadzieję, że, że znajdę jakiś inny sposób, dlatego że akurat, no brakuje mi. Znaczy, z tej ciekawości po prostu chciałem zobaczyć, jak, jak wygląda właśnie gra w tym przymierzu. Bo to jest świetne przymierze. Ja, je ja lubię. próbuję wszystkich przymierzy. Oczywiście robię to na zasadzie takiego, wiesz, trochę pogram, ale nie, nie, nie, nie spędzam zbyt dużo czasu. Nie wiem, Michale, które jest twoje ulubione przymierze? To no, pewnie, ulubione, to oka, nie? Właśnie nie, moje ulubione przymierze to są fioletowi kopiący groby, czy kopacze grobów, chyba takie jest tłumaczenie w polskiej czy wersji. Mount Makers, Mount Makers, tak? okay. dokładnie, dlatego, że zawsze mi brakowało w tej serii, było to w Demon's Souls, a już potem w kolejnych częściach nie, że najeźdźca może pomagać gospodarzowi. Tutaj co, co prawda, jak jesteś Makers, to możesz pojawić się w świecie innego gracza na dwa sposoby. Albo zostawiając znak, Aha. albo najeżdżając. Jak najeżdżasz, to możesz tylko atakować gracza. Natomiast jak zostawisz znak, to możesz atakować gracza. W zasadzie to jest twoją misją, ale jak chcesz, to możesz mu pomagać i to jest bardzo fajne. Wiesz co, mi to przypomina taką jedną historię, którą miałem chyba w Dark Souls Albo, e, albo w Demon Souls, albo w Dark Souls e, pierwszym. Już nie pamiętam dokładnie, teraz wyparło mi. Ale była taka sytuacja, że najechał mnie gracz, ale on był za bramą, taka, taka lokacja. I do tej dźwigni, do którą on sobie tam pociągnął i otworzył tą bramę, ja musiałbym przejść tam, prawda, jakiś dookoła chodzić. I wiadomo, jak to w każdej, w każdej części Souls, prawda? Musisz odkryć ten skrót i on mi otworzył, mi strasznie łatwił grać. Tak jak w, w poprzedniej części no w Dark Souls jest mnóstwo skrótów. Czasami jest tak, że masz lokację, w której patrzysz i tam są tylko trzy ogniska, ale są tak skróty porobione, windy jakieś, niewindy i tak dalej, że te trzy ogniska, które są, one ci wystarczą. To prawda. Jeśli ty... chodzi o to, to jest genialnie zaprojektowane są te lokacje, tym się szalenie podoba. Chyba lepiej Pisz... niż w jakichkolwiek częściach wcześniej. Zresztą, on robi wrażenie chyba jednak po prostu wielkością, nie? Tak Czy odnosi się wrażenie, że to jest yy, jakby największy teren? myślę, że dwójka była największa. Też mi się tak wydaje. Że była dwójka przede wszystkim tym? była, moim zdaniem, najgorzej zaprojektowana ze wszystkich Sosów, bo była pozioma. Jedynka była pionowa, wszystko było połączone ze sobą, wszędzie te, te skróty były nieprawdopodobne wręcz. No i możliwość A, przenoszenia w życiu. To ty odgrałeś w DLC do dwójki? Nie, w DLC nie grałem. No to tam byś się ucieszył, bo tam ten projekt znowu są też pionowe takie lokacje. W ogóle DLC do dwójki to wygląda tak, jakby projektowały to zupełnie inne osoby niż podstawka. Jakbyś miał okazję, to koniecznie sobie ograj. Jest zupełnie inne wrażenie. O wiele lepsza gra. Rewelacyjnie zaprojektowane są te lokacje w tych trzech DLC. Bardzo klimatyczne. No i są też bardzo trudne. Są o wiele trudniejsze niż po Podstawka. Mhm. W ogóle nie wiem, czy widzieliście, nie mapę, tylko mniej więcej i to jest na ostatniej stronie podręcznika, tylko nie wiem dlaczego, ale jest fatalnie niskie rozdzielczości, co w, w albumie wygląda koszmarnie, ale jest po prostu namal, namalowane, cała, cała ta mapa. Jest od miejsca, w którym zaczynamy, prawda, po wszystkie, wszystko chodzimy, jakby to jest wszystko naniesione na jeden obszar. I, I to fantastycznie wygląda, to się świetnie łączy, jak, i. Nie wiem, ja parę sekretów, tak przyznam, właśnie też musiałem w sobie skorzystać z jakichś podpowiedzi, żeby znaleźć, ale to jest też niesamowite, jak po prostu jesteś w jednym miejscu i później, nie wiem, parę godzin ale jesteś po drugiej stronie jakiegoś, nie wiem, mostu, muru i tak dalej. I widzisz, to miejsce, w którym ty wcześniej zaczynałeś albo wcześniej byłeś. To prawda. Po prostu to jest tak fantastyczne, tak... tak... To jest, to, jest ten, to jest ten level design, bo jakby tak. Dark Souls 3 stoi po prostu. Nie wiem, dla mnie na przykład dużo ważniejszą e, takim elementem tej gry jest atmosfera, niż na przykład walka, niż na przykład potyczki z bossami. Szczerze mówiąc, to, to nie. Gdyby, gdyby, zlikwid... gdyby było coś takiego, że oni po prostu mieliby z czegoś zrezygnować i mieliby na przykład do wyboru e, te fantastyczne lokacje, czy powiedzmy, nie wiem, model walki, właśnie, czy walkę z bosami to ja bym powiedział: no dobrze, no to do widzenia, bossy. Ja chcę ten świat, ja chcę to odkrywanie, ja chcę tą atmosferę, yy, którą, tam, którą tam mam, no nie, właśnie. I ja uwielbiam po prostu w tej grze odkrywać nowe lokacje, pojawiać się w nowym miejscu. I tak mówię, no, y, staram się sobie nie psuć zabawy, ale czasami mnie tak korci, jak mam chwilę czasu, nie mogę grać, to oglądam, kto coś już zrobił i czasami właśnie jestem... W szoku, jak wiele rzeczy potrafię przyoczyć, nawet stojąc na Na przykład medalion do, do przymierza, właśnie San Bros, prawda? Ominąłem. Zupełnie. Nie wpadłem do tej dziury, jak to się mówi, i nie znalazłem go. No tam, I dopiero tam później że tak można ominąć. Co ja, ominąłem w ogóle na przykład ten, ten kawałek, gdzie się spotyka rycerza, tego z Siegfriedem. Czy, czy jak mu tam... Cybulowego. Cybulowego rycerza? Tak, tak, Oj, tak, Mój ulubieniec. Ja, no On, ja go też bardzo, bardzo lubię. Cała, A pierwszą... jest cały questline, tylko to że bardzo ja był skomplikowany. W... Tak, ja, ja, ja powiem się, że zatrzymałem się na tym jednym, w którym pomagamy, mu pomagamy prawda, odzyskać gacie, że się tak wyrażę, uh -huh. tak, enigmatycznie powiem. I, I to był taki ostatni moment. Później powiedzieć, że jeszcze mogę go spotkać. Nie, spotkałem go, przepraszam. Jeszcze jest później jedno miejsce, ale ja zrobiłem to, przed tym, jak on mógł nam w czymś pomóc. I jakby, nie wiem, mam wrażenie, że jest dużo dużo właśnie takich rzeczy, które się trafia czasami przypadkiem, bo nie wiem, no trzeba być mistrzem po prostu odczytywania chyba jakichś niewido niewidocznych ja znaków, żeby są... wiedzieć w jakiej kolejności ja, co robić, ja żeby czytałem, na przykład... to oni też to będą patchować, bo podobno niektóre te questy się tak uruchamiają, że nawet tego nie widać, albo... Tak, no nie, nie, nie Na przykład jest, jest taki złodziejaszek, którego na początku tam do tego sprowadzasz do, do, do tego szrajna. Tak, Greyrat. Tak, i Greyrat, może on, on wychodzi na misje, te, prawda, rabunkowe. No, świetny pomysł. I to nie jest wyjaśnione, kiedy on wychodzi, znaczy no, no wyjaśnione Jezu, bo ty, jest, bo on się znaczy, pyta, znaczy, czy, czy chce, żeby on po prostu... Tak, ale... Ale ja myślałem, że on za, za każdym razem wraca. Jakby y, zasada, dlaczego on może nie wrócić, dlaczego może zginąć albo coś może się z nim stać, jest zupełnie dla mnie niejasna. I to jest, to jest coś, co wydaje mi się jest niemal nie do odczytania z samej gry. To trzeba po prostu właśnie znaleźć w jakimś poradniku, na jakiejś stronie. Ktoś musi to wyjaśnić. I, i te wszystkie niuanse, one są praktycznie nie do odkrycia. I to byłoby ciekawe, gdyby na przykład Dark Souls 3 było grą, która powstała, y, nie wiem, jakieś 15 lat temu. Gdyby znaczy gdyby tą grę przejść i żeby ona taka jaka jest została wydana, jeśli by się tak dało oczywiście 15 lat wcześniej, kiedy internet nie był tak powszechny, żeby nie, nie było YouTube'a, na którym możesz wszystko no, zobaczyć, żeby słuchajcie. odkrywanie było na zasadzie wymiany informacji, że jest jakieś forum gdzie ludzie po prostu łatają z różnych łatek, no nie? Obraz. I to jest to było ciekawe. No Czyli oczywiście zgadzasz się z tym mam, poglądem że Dark Souls czy tam w ogóle ta seria jest najlepsza wtedy, kiedy się ją przychodzi całkowicie w ciemno i nie widząc nic kompletnie, bo ja na przykład spotkałem się też z poglądami yy, to zdaje się Dominik Glunowska na niezatapialnych w podcaście mówił, że seria Souls to są takie gry których się nie da zaspoilerować za i nie da się zepsuć spoilerem znaczy, wiesz co, no, wszystko się da zepsuć i w, oprócz tego, że oczywiście cały, cała Cała ta dyskusja o spoilerach jest, jest, przesadzona, ale jeśli ktoś po prostu chce mieć takie, takie czyste doświadczenie i, i, poznać grę bez właśnie podpowiedzi i tak dalej, to rzeczywiście może mieć, odnieść wrażenie, że cokolwiek powiesz, może mu tą zabawę popsuć. Ale myślę, że, że w, w naprawdę, no, musiałby ktoś chyba obejrzeć, nie wiem, taki 50-godzinny let's play, żeby po prostu zepsuć sobie wszystko, bo, bo w tej grze i tak jest tyle do odkrycia, które, ja na przykład sobie parę rzeczy zepsułem ale też parę rzeczy odkryłem sam. i, a i miałem to jest satysfakcjonujące nie? No, tak. Oprócz tego, że prawda, no, niektóre lokacje, tak mówią. musiałem z podręcznikiem prawda, zobaczyć dokładnie, co mam zrobić, jak zrobić i tak dalej, to jednak mnóstwo rzeczy odkryłem zupełnie przypadkiem, właśnie eksplorując, liżąc ściany, no, szukając jakichś takich podpowiedzi, nie w napisach prawda, na podłodze, ale na przykład, nie wiem, w, w projekcie lokacji. A tak że a propos jeszcze tak być... projektu lokacji. Nie przeszkadza wam, że ta część jest taka chyba najbardziej liniowa. Czy Derystar może tego nie doświadczył jeszcze, bo on tam kawałek jest. ale mam wrażenie, że przypomina bardziej Demon's Souls w projekcie, tak? Bo mamy to główne centrum, czyli mamy Filing Shrine. Podobnie jak w Demon's Souls też mamy ten, ten znaczy, nexus. No tak, tylko, że wiesz, tam było tak, że miałeś ten nexus i po przejściu pierwszego świata, czy tam powiedzmy kawałka pierwszego świata, to dostawałeś dostęp do reszty światów i tak. mogłeś iść gdziekolwiek. Do piątego świata, do czwartego, gdzie chciałeś. Natomiast tutaj masz tak, że w zasadzie masz... Znaczy, tak, powiem inaczej. W każdej części było tak, że była jedna taka droga, którą trzeba było iść, czy najłatwiej było iść, natomiast jedynka miała najwięcej takich, jakby to powiedzieć, że można było pójść różnymi dro drogami. No tutaj jest tak, że w zasadzie masz jedną linię i y jedną taką liniową drogę przed sobą, która ma tam jakieś odnogi co jakiś czas, ale, ale to tyle. I niektórym ludziom to bardzo przeszkadza i byłem ciekawy właśnie, czy Damianowi to też przeszkadzało, czy jakby dał się pochłonąć w tej przygodzie i, i nie zwrócił na to uwagi. Mi nie specjalnie to przeszkadza, bo uważam, że tam pewna wolność jest yy, zachowana I, i ja to wiem, dlatego, że okazuje się, że jak wracałem do pewnych lokacji, których nie odkryłem wcześniej albo na przykład zignorowałem, to jednak yy, mi się okazało, że tam... Znaczy, to też może być, że to AK nie ma znaczenia, że to jest... że, że ta główna oś, prawda? Nie wiem, po, nie wiem tak, ta główna linia, o, po której się poruszę, żeby dojść do tego... do końca gry, tak? Jest rzeczywiście taka, że no nie zgubisz się, że nie ma gdzie, prawda, odchodzić No nie umiać, wiem, ja, ja tak powiem dalej. Ci, że miałem taki moment, kiedy jeszcze się zgubiłem, bo tak, już pomijając to, że ta jakby projekt lokacji jest taki, znaczy ogólny projekt gry jest taki trochę liniowy, to same lokacje potrafią być olbrzymie. I ja na przykład jak wszedłem do katedry, to katedra wydawała mi się tak gigantyczną i taką Budzącą szacunek lokacją, że, że byłem zdu, zdumiony. I tam błądziłem dosyć długo, i nie umiałem po prostu znaleźć drogi dalej. Nie, nie wiedziałem, co, co mam zrobić, żeby iść dalej. Ale właśnie ja to uwielbiam w, w Dark Souls że tam nie ma mini mapy że tam nie ma radaru, który ci mówi, gdzie masz iść, co masz robić. Że nie ma że musisz dziennika. Tak, sobie że tak musi robić. No, musisz robić. Musisz w mózgownicy, że tak się wydarzy. No znaczy, ciekawe jest to, że człowiek się tych lokacji uczy na pamięć. Po tak, no musisz, no bo nie ma innego wyjścia. I ale to jest jakoś, fantastyczne. Ale jakoś to samo tak przychodzi. No tak, ale ja, bo ja pamiętam, że ja grałem w, w pierwsze GTA, jeszcze na... GTA 3, przepraszam, nie, nie pierwsze GTA, tylko GTA 3 na, na Xboxie. Tam była oczywiście minimapa i tak dalej, ale ja te ulice w miarę kojarzyłem na pamięć. I, i potrafiłem po prostu jechać z punktu A do punktu B, no nie patrzę na ten rad, tylko po prostu mówię, o, tu muszę skręcić, to tak, wiesz, tak normalnie jeździsz samochodem, prawda, nie masz wielkiej strzałki, która ci pokazuje skręć w lewo, skręć w prawo, nawet jak używasz GPS, no to powiedzmy cały czas nie zerkasz na niego, tylko raczej starasz się jeździć z pamięci, nie, i, i to mi się podoba właśnie w Dark Souls, że te gry uczą cię ponownie, nie wiem, orientować się w przestrzeni, że musisz wiedzieć, że po prostu jeśli, jeśli nie zapamiętasz, że w tym jak masz prawda kilka, e, kilka rozroży, to musisz pamiętać, że po prostu, które zakręty brałeś, bo jak zginiesz, wrócisz do tego ogniska, no to jak znowu gdzieś tam będziesz chciał wrócić jak najszybciej, to się okaże, że gdzieś zabłądziłeś, gdzieś tam jest zupełnie inny, inny ruch. I ja, na przykład jeśli chodzi o katedę, to jest bardzo ciekawe, ile tam jest rzeczywiście rzeczy um, um, ukrytych, jakichś zakamarków, um, miejsc, których nie możesz znaleźć. I to nie chodzi o jakieś dodatkowe lokacje, prawda, tak jak na przykład właśnie te, które, które w ogóle są całymi dużymi lokacjami z własnymi bossami, z jakimiś innymi rzeczami, tylko po prostu gdzieś tam na przykład możesz gdzieś wejść, powiedzmy na dach, niech to tak się wyrażę, i z tego dachu możesz coś tam coś tam jeszcze zrobić. I ja po prostu za pierwszym razem przeszedłem tą lokację, przeszedłem bossa i tak dalej, zupełnie zignorowałem. Wydawało mi się, że tam tak mało, tak jakby ta katedra tak mało Oferowała dla mnie, że tak mało tam było. Oprócz tego, że rzeczywiście to jest duże miejsce, że tam nie było tak wiele do, do zwiedzania, nie? To powiedzieć, do eksploracji, do odkrywania i tak dalej. A później się okazało, że, że jest jeszcze tam parę miejsc, i, i to jest, to jest fascynujące, ale e, najważniejsze jest to, że po prostu e, w tej grze e, mimo wszystko jednak. E, no musisz, nawet jeśli wydaje się, że ta gra jest liniowa, nawet, że wiesz, gdzie masz iść, no to znaczy, jednak ja trochę, że to, trochę myśleć przy ja podejmowaniu decyzji. Ja przypuszczam, że to akurat będzie przeszkadzało bardziej, jak się będzie tą grę przechodziło po raz trzeci, czwarty, czy piąty, bo tam istnieje, tam istnieje pewna taka, jak to powiedzieć, no niedowolność, ale masz pewien wybór. W, na przykład jak, jak jesteś na tej drodze jak to było? Sacrificial Road? To tam masz drogę na y, Farum Keep, i potem masz na Cathedral of the Deep. Więc tak. jest, jest tam pewien wybór, i tak w kilku miejscach masz takie drogie. I tu, i tu, może nie, niedaleko. Ale... Y, katedra, moim zdaniem, się kończy. kończy po prostu. Tak kończy się. Tam dalej nie ma, o ile tak. wiem. Tak. I, I wiesz, jakby, jeśli tam pójdziesz, super, no nie? Jeśli tam nie pójdziesz. Powiedzmy, nie stracisz. Jakby znaczy, nie to tam ścieżki. tam musisz iść. Bo jak nie pokonasz tego bossa w katedrze, to potem nie, nie przejdziesz dalej w pewnym. momencie. Aha, no to może. Wiesz, znaczy ja po prostu wydawało mi się, że to jest nie tyle, że opcjonalne, co po prostu coś, co, co nie ma znaczenia, kiedy to zrobisz. No ale to, to faktycznie. Znaczy... znaczy to tam, wiesz, to nie jest tak, że jakby od razu w Farron Keep cię za, zatrzyma. Nie, tam dosyć dosyć jeszcze kawałek dalej będziesz mógł iść i potem nagle się okaże dopiero właśnie chyba w tym I jest potrzebny pewien przedmiot który zdoby, zdobywasz w katedrze. Żeby właśnie. pójść dalej. Więc to jest naprawdę duży kawałek, bo tam masz jeszcze przecież całe te katakumby, całe te lochy i to sporo... I właśnie, jak, jak ci się podoba, tak jakbyś miał porównać do swojej ulubionej części rozumiem, że to jest Dark Souls pierwsza, tak? Część Wiesz co, to to, ja, ja mam właśnie problem, bo całkiem niedawno była m, taki na grupie tej Dark Soulsowej trzeba było się określić, czy trzeba było? Można się było określić, która część jest twoja ulubiona. Czy taki trzeba zrobić, teraz twoja ulubiona? Czy? No właśnie, a ja mam problem, bo ja jedynkę uwielbiam i być może faktycznie jest to moja ulubiona część. Natomiast ja bardzo mocno doceniam dwójkę za te nowinki w mechanice, której wniosło. I ja naprawdę się świetnie bawiłem w PvP właśnie dzięki tym, dzięki tym mechanikom. Owszem, być może cały ten świat był gorzej zaprojektowany niż w jedynce, nie miał tej takiej atmosfery, tego klimatu i tak dalej. I gra była gra jest w sumie chyba na, na, najłatwiejsza ze wszystkich części ale dalej mechanicznie jest niesamowicie rozbudowana względem jedynki. Po, po, po, potem jest Demon's Souls, który grałem niedawno i też bardzo mi się podoba. Inny projekt świata, niesamowicie klimatyczna gra, e, questy, które tam były i wybory, których tam trzeba było do, dokonywać. Mo, mo, moim zdaniem nic takiego w serii nie ma już po, potem w Dark Soulsach, jak e, miałeś to w, Di w Demon Souls. Mm -hmm. Więc um, ciężko mi jest nie. tak powiedzieć. Na pewno było, myślę, że stawiałbym właśnie na tą je, jedenkę, ale te pozostałe części nie, nie są dużo dalej. Wysławie, jak mówiłeś, nie jesteś daleko, ale e, jak, jak ci się podoba ta trzecia część Bardzo w Czy znaczy Tak, ja bym, ja bym tu, gdybym miał szeregować gry sołsowe, to na początku dałbym jednak Bloodborne. A. Bo Bloodborne to jest dla mnie gra ubiegłego roku. A teraz jeszcze w Old Hunters wymaksowałem i pewnie jeszcze będę grał w nieraz. Zresztą no wiesz, tak Chyba ktoś chce mnie zbić tutaj. No nie, w akurat nie grałem, więc. Bladborn jest fenomenalny. No i ma Tak, tak słyszałem. No klimat jest przecudowny, plus ilość tajemnic i, i nazewnictwo. W ogóle będę teraz nagrywać taki, taką audycję na YouTubie króciutką o, o nazwach w Bladbornie no, To w tygodniu, koniecznie. To nie tygodniu, króciutką, tylko długą. Na, na, znaczy króciutką po na... tych takich nazw, no ile można mówić na ten temat. Ale dobra, Bloodborne to jest dla mnie na samym szczycie. Później my, chyba dałbym Dark Souls pierwsze yy, i chyba od razu na tym samym poziomie dałbym, yy, na razie tak mi się wydaje, trójkę i Demon Souls yy, i później ze dwa poziomy niżej Dark Souls 2. To nie znaczy, że, że, że to jest zła gra, tylko naj, jakby najmniej spójna dla mnie, najmniej taka e, zwarta, naj, najbardziej rozlazła i najbardziej no, niedopracowana pod wieloma względami. Widać, że tam zabrakło tam takiej. E, ręki, która by to wszystko ogarnęła i wszystko trzymała pod kontrolą i tam jest, to jest zlepek różnych miejsc, różnych pomysłów i czasami niektóre są fajne, niektóre są mniej fajne. Sama gra jest oczywiście bardzo dobra, natomiast jakby z całości serii moim zdaniem akurat dwójka jest najsłabsza. To nie znaczy, że jest złą grą, jest dobrą grą, jest bardzo dobrą <śmiech> grą, do, do, do, do wielu innych gier, natomiast w porównaniu do, do reszty serii jednak wyraźnie widać drobny spadek formy. Ja, jeśli miałbym się przepić czegoś na przykład w, w Trójce, tak sobie pomyślałem o, o charakterystycznych elementach, to wydaje mi się, że w Trójce chyba brakuje takich epickich walk z bosami, Takich, które by się tak wryły w pamięć, bo były na przykład, nie wiem, tak bardzo trudne albo albo były tak, nie wiem, fantastyczne, że się o nich opowiadać godzinami. I wydaje mi się, że tak jak na przykład ta... No, jak się nazywał ta, ta, ta, ta, ten, to duo słynne za Norlando, Michale? Smok, <grystanie> Ornstein i Smok, Smog. Tak. tak. Oj, to, to, to była walka. To wszyscy Jest. pamiętają tą walkę, bo, bo, bo ona podnosiła ciśnienia nie jednej osobie. Oczywiście, jak oglądało się tam speedrunnerów, co oni tam robili, wiesz, 5 sekund nie ma gościa, nie? Ale ile przebyłoś. Po to żeby ich pokonać. Prawda? Słuchaj, jest to... nawet takie wyzwanie, nie wiem, czy w, w, widziałeś... Ja... Na pięści, tak? Nie, e, że się one-shotuje bosów, czyli od jednego uderzenia giną. Aha, to tego nie słyszałem. Ale to... co, le... są so level one, czy. Nie, nie, nie, no co tym no, to by było niemożliwe. Nie, postacie są wyle wylewalowane, ale mają tak do dobrane statystyki. Ja już tego dokładnie nie pamiętam. Czy tam były używane jakieś czary, czy były jakieś e, właśnie <śmiech> specyficzne. Znów przy... Ale tak, że Ale także scenę. nie wszyscy przeciwnicy, ale całkiem sporą ilość bossów idzie zniszczyć pojedynczym uderzeniem. Nie. A wy męczycie się z tymi mieczykami, biegacie. Albo na przykład w Dark z 2 moim ja zdaniem taką monumentalną e, walką była ta walka ze smokiem, który właściwie to był... Smok wystarczy, że ci raz uderzył, jak byłeś na raz prawda? Ale, właściwie to... ale potem osłabili tą walkę niestety. No, no sz szkoda, ale ja pamiętam, że ja przychodziłem jeszcze I oczywiście to było tak, że ja próbowałem ją sam na ślepo, prawda, milion razy. Będzie się kazało że jak, jakiej bym zbroi nie miał i tak to nic nie daje, więc doszedłem do wniosku, że naj najlepiej po prostu będzie nago. I, ja tak samo. I, I w końcu go pokonałem. Oczywiście tam e, zobaczyłem, jak, jak, e, jak gracze go pokonują, kiedy, kiedy po prostu już ten schemat tych ruchów był jakby przedstawiony wyraźnie na, na filmach, wtedy rzeczywiście udało mi się to otworzyć tak dalej. Ale to była fantastyczna walka, bo ona była po prostu na jakiejś takiej przestrzeni. Ten smok po prostu latał, tutaj, tego. Nie ma takich. I może to jest spole, ale moim zdaniem w Dark Souls 3 nie ma takich, takich potyczek. Nie ma Proszę takich ja się... monumentalnych... Czy znaczy ja się z tobą nie zgodzę pod tym względem, że owszem, być może nie, nie są te walki te, takie trudne, chociaż było paru bosów, którzy mnie przystapowali tak. Mi no, wydaje, że tutaj po prostu przygrindowanie jest równie, równie opłacalne jak na przykład w, w Bloodborne, bo ja w Bloodborne zauważyłem, że po prostu sobie nie mogłem poradzić z jakimś bossem, to, to, to wróciłem chwilę po tym, jak już troszkę tych dusz, czy tam, to tam się farmowało, nazbierałem, wydałem i, i, i było mi znacznie łatwiej. A wydawało mi się jednak, że w poprzednich częściach, znaczy to też miało znaczenie, jakby to też jest właśnie to, że ludzie sobie nie zdają sprawy, że te gry oczywiście są trudne i, i nie tolerują błędów, ale na wszystko jest albo sposób, albo po prostu trzeba wygrindować, no nie? no Albo masz niesamowitego tego skilla, potrafisz parować i po prostu rolkujesz najlepiej na świecie. To jest, to jest prawda, są te trzy możliwości. No tak, albo podnosisz swoje umiejętności, albo podnosisz statystyki postaci. Tak, tak, tak. Przez grindowanie, zgadza się. Tylko, że mnie się wydaje, że jednak jest trochę takich walk, powiedzmy, trudniejszych w trójce niż w dwójce z bosami po pierwsze, a po drugie są, niektóre walki są niesamowicie klimatyczne. Na przykład bardzo zazdroszczę Ryszardowi, bo będzie miał teraz moim zdaniem jedną z najbardziej klimatycznych walk z bossem y, tam gdzie w tej, w tej lokacji, gdzie teraz jest faronki. Już, już proszę nie mówić. <laughs> Nic więcej nie powiem. Powiem tylko, że jest niesamowicie klimatyczna. Do tego stopnia, że mnie tam momentami jak patrzyłem na to, co się dzieje na ekranie to szczęka opadała i, i zapomniałem, zapominałem się ruszać postacią. mhm. <laughs> y -y -y -y. Panowie, no możemy tak godzinami, a myślę, że możemy jeszcze kiedyś wrócić do Dark Souls aż e, Ryszard skończy, żeby, żeby, żebym tak nie psuć. mam nadzieję, że się bardzo nie popsuliśmy. Nie, nie, jest... nie, absolutnie nie, ja sobie z zainteresowaniem słuchałem, zresztą wiecie, ja tu mam naprawdę psuja za ścianą, który co chwilę przychodzi, on przychodzi tak ze, ze szkoły i tak grałeś coś... Ja mówię, no nie grałem, źle się czuję, naprawdę po tej operacji źle się czuję, nic nie grałem. Aha, no to musisz, musisz zająć. albo jak gram, to przychodzi patrzę i patrzy i komentuje, nabijając się ze mnie. Mm -hmm. Także mam tutaj człowieka młodego, który mnie cały czas dopinguje do, do gry w Dark Souls i na pewno no, będę chciał teraz do, do końca, pewnie weekendu jest długi weekend, pewnie będę chciał skończyć. No i także, no. Może być, może być ciężko, jeśli nie zaczniesz teraz grać po kilka godzin dziennie. No. Dlatego, że y, znaczy ja rozumiem, że rzeczywiście jak, jak, jak się szybko gra, to można tą grę przejść prawda jeśli się jest dobrym. Ale, ale założę się, że, że będziesz chciał eksplorować, będziesz tak, chciał odkrywać, że będziesz dobrać. chciał oglądać różne miejsca, będziesz chciał być takim turystą właśnie. Ale wiesz, to zrobić tak się nie w Bloodborne. W kończyłem cztery razy. Albo pięć. Mm -hmm. Wiesz no, co, więc... tak, ja myślę, że drugie przejście, ja pamiętam, że za pierwszym razem jak przyszedłem Dark Souls 2 to mi to zajęło no, dziesiątki godzin, już nie pamiętam. Ale drugie przejście to już jakieś było 10 godzin, czy no, nawet mniej. Bo, ale... znasz grę, ja na przykład tak, po... wiesz, biegniesz po no. prostu. Moje drugie przejście do Borna no. to było w ogóle jakieś 3 godziny, 4 godziny gdzieś tak. Już, już byłem naprawdę dopakowany, trzecie przejście było wolniejsze. A czwarte już z dodatkiem, no to było takie znowu sprawdzanie każdego miejsca, dokładne zaglądanie, yy, cofanie się z obrzydzeniem przed niektórymi potworami. Także. Zagraje się w koniecznie, koniecznie. Ja muszę zobaczyć ten dodatek w końcu. Oj, i, dodatek, jeśli dodatek jest cudowny. I tam jest dwóch takich bossów, no, którzy, no... Oj, psują krwi. Psują krwi strasznie. Do jednego się tak, tego tak nie z lubię Znaczy, nie, nie, nie lubię co? Najbardziej nie lubię tych poteczek z bosami, gdzie jest właśnie parka. I to jeszcze taka parka, która jest rozdzielona, że się tak wyrażę. Znaczy ja po prostu paru w sensie, nie, nie, nie, że występują razem, bo są osobne, aha. tylko w sensie są tak trudni. Aha, aha. Jest kilku trudnych bossów, o, Jest kilku mm -hmm. trudnych bossów. No, ale, ale ja podtrzymuję to, to to, to jest, to jest jak, jak, na przykład czegoś nie lubię właśnie w tym, to, to, to mniej więcej tak to wygląda, bo na przykład w Dark Souls 2 też było, było, było parę takich duetów, ale, ale mi się wydaje, że bardziej znośnych niż, niż te No cóż, Dark Souls 3, świetna gra. Szkoda trochę, mam nadzieję, że to są plotki czy to jest ostatnia gra serii? Nie, Hidetaka, wypo... pan Hidetaka wypowiedział się chyba wczoraj, że jeśli za kilka lat ktoś z zespołu powie, że muszą koniecznie zrobić kolejne Souls i, i, i będzie mieć dobry na to pomysł, to czemu nie? Ale teraz pracują nad innym projektem. No i nie powie... no, znaczy, moim, zdaniem to jest, moim zdaniem to jest dobry pomysł, bo być może potrafią wymyśleć coś, coś ciekawego na zupełnie nowym polu. Natomiast... Ale nie powiedzieli dokładnie, co to ma być, no nie, no, nie wiem, znaczy, ja, ja jestem przekonany, tak, jestem, w 80% przekonany, że na pewno jedna z grup pracuje nad badbornem dwójką. To okay. jestem... No, jestem niemal pewien tego. To był murowany hit, prawda? No, i, I też, tak, I, i natomiast nie zdziwiłbym się, gdyby. No, ich kolejna gra też była w tym klimacie sołsowym, no bo, bo jakby. Bo czemu nie? Tylko może będzie. Na pewno będzie w innym świecie, tylko czy, czy pójdą w jakiś świat science fiction? Wątpiłbym. Nie chciałbym. Ale o tej tym, nie wiem, jak się nazywa. Deck 13? Tak, tak. To, to ci, którzy zrobili lost of the Fallen. Tak, że oni no, robią po prostu jakiś robi, taki. Współ współ robili. Surge, Surge chyba teraz robią. Search, no, tak, tak? tak? Search, impuls. No. I to jest tak, taki właśnie i... science fiction bardziej, tak? Ja widziałem tak. fragmencik, dosłownie fragmencik i... i... To, to, to, nie, to, było interesujące, dlatego, że w science fiction generalnie e, ciężko, tak, no, strzela się po prostu, lasery, jakieś miotacze i tak dalej, to, jest, to Bardzo rzadko się używa jakich, jakichś, maczuk maczug elektronowych, czy. Masz gwiezdne wiem, wojny, to, to są, to wtedy masz. Tak, no ja, no, ja widziałem po prostu gościa, który, nie wiem, miał taką, coś, co wyglądało jak, jak nie wiem, jak, może jak ta pałka taka, z, właśnie z, z ostatnich gwiezdnych wojen nie wiem ona się nazywa, ona ma jakąś fachową pałka, nazwę. Pałka-Chrupałka. Tak, Pałka-Chrupałka. I trochę to dziś nie wyglądało, bo on po tych takich sterylnych korytarzach, jak jak właśnie z obcego, czy tam z, z drugiej części, z obcego hmm, ostatniego starcia, ale czy ostatecznego starcie. Decydujące starcie. Decydujące tak, starcie. tak, tak. To, bo, bo angielskie jest po prostu aliens. Tak, że... tak to właśnie, dlatego właśnie próbę, sobie przypomnieć. I ja, jakoś tego nie widzę. Niemniej, Lordsy mi się podobały. To nie była gra wybitna jak, jak Dark Souls, ale Oni... w tej kategorii to była całkiem dobra gra. Tak, jest... im, im o... mi brakowało przede wszystkim fabuły i tajemnicy. Tak tego mi tak. brakowało. To, to, znaczy, jest... to jest w ogóle ten, na przykład film początkowy w, w Lordsach. Y, w, bardzo interesujący, nimatyczny, gdzie poznajemy, prawda, tego Harkena, tak go się nazywa? Tak, to tak. Mhm. tak, Poznajemy go, gdzie się po prostu staje naprzeciw jakichś nie wiem, jakiś super Yeti, po prostu wielkości, nie wiem, jakiejś góry, Mondeverestu, cokolwiek, nie? Później, pan przełącza się do gry, przechodzisz w grę, zupełnie nie ma żadnego nawiązania do tego. Przynajmniej ja być może ominąłem coś, ale wydawało mi się, że ta gra po prostu się urwała, że gdzieś musieli w pewnym momencie powiedzieć, że basta, musimy wydać tę grę, nie możemy już więcej nic kombinować. No filmik został, bo był fajny, naprawdę wyrenderowany fantastycznie. No ale to, co mamy, wydajemy. Ale lords miały ja dużo... Wyra... Dużo czerpały z, z, z pierwszej części, więc... Nie miałem wrażenia, że tam ta gra jest nieskończona, czy coś. Wręcz przeciwnie. Znaczy... Owszem, być może nie było tam jakoś nawiązania do tego filmu, o którym ty mówisz, ale cała gra jakby od początku do końca wydawała mi się skończoną całością. Plus do, do tego jeszcze bardzo mi się podobały projekty lokacji. Uważam, że naprawdę też tam była masa sekrecików, masa ukrytych jakieś przejść. No to było nawiązanie do Dark Souls, jeśli chodzi o, o projekt lokacji, że nie no, było... Ale to, nie no wiem, tylko, że wiesz, się, dużo nawiązanie je, jedna jakby sprawa, a wykonanie druga. Ja tam a, uważam, da. że to jest wykonane. No to była pierwsza to, gra to z, z tego gatunku już na konsoli, znaczy na nowej generacji, czyli po prostu przepiękne tekstury, Y, y, y, fantastyczne wykonanie, jeśli chodzi o detal to tych sam I też to Tomek go robi. Tak, tak, tak. To dobrze. No. Tak. Więc to Tomek, jako w fan Sousów jest szansa, że wy, wyciśnie najlepsze elementy. i, i... Znaczy, ja bym chciał po prostu, żeby w tych Loads of the Fallen 2 była fajna fabuła i, i, i właśnie i ta atmosfera tajemnicy i, od, i odnajdywania ukrytych gdzieś znaczeń, a nie tak. jakieś tam ta eksploracja jest bardzo ważna w tych grach. Dobrze panowie, no to musimy w tym momencie zakończyć rozmowę o Dark Souls 3. Na pewno jeszcze do tematu wrócimy. Bardzo się cieszę, że w takim gronie udało nam się o grze porozmawiać. No szkoda Rysławie, że musieliśmy się trochę popsuć, pospoilować, ale, ale Nie ma następnym razem, prawda, jak będziemy rozmawiać, to już pewne na pewno już będziesz miał za sobą tą przygodę i będziemy mogli rozmawiać już o niuansach, Dziękuję Michałowi, że, że znalazł chwilę. Ja dziękuję również za zaproszenie, zawsze chętnie. Michała normalnie można słuchać w podcaście Psychokast, gdzie, gdzie się dowodzi. I to jest, jest takim bardziej pecetowym podcastem, jak ktoś lubi pecetowe podcasty, takie o komputerach. to. to tak, właśnie... a w najbliższym Gry... psychokastie będę omawiał Demon Souls z gierkę całkowicie konsolową. Po prostu fani cię zjadą, jak te konsole przebrzydłe. Bo to by przeżyć. Rysława oczywiście znają wszyscy z audycji Grysław, Rocket Service Radio. Wszystkie, wszystkie pięć osób o, Tak. I, I na pewno też z, z twoich programów na YouTube wszystko można znaleźć na stronie rysław.pl. Tak ładnie sobie agregujesz. Tam też chyba poradnik jakiś taki... Um, Dobrego odżywiania i... i... Tak, to jak zrzucić triceps. Tak, tak. Ja tak. ostatnio w ogóle, jeśli chodzi o dietę, taka dygresja, zainteresowałem się tam... Nie, pewnie słyszeliście. To jest chyba jakaś wersja diety kwaśnickiego. Ta, co się wywołuje ketonę, ketozę, ketozę, coś no i... taki, taki stan ciała, w którym po prostu organizm nie ma cukrów, więc musi produkować energię z tłuszczu. Dla, mm -hmm. dla mózgu i tak dalej, i tak dalej. I to po, znaczy prostu... po prostu dostarczasz głównie białka i, nie, i Białka i tłuszczu, dany. i tłuszcze. I, no i, no i tak, redukujesz... Tak. I, i wejdziesz, bardzo dużo wody jeszcze. Tak, redukujesz ten stan, znaczy wchodzisz ten stan właśnie redukując całkowicie cukier nie do 20 gram dziennie. I to jest chyba tak ketoza, co się nazywa i tak dalej. bo ja bym no to w ogóle 20 gram to, dziennie to jest dużo cukru bardzo. 20 gram? Dużo. Oczywiście. No tak, no ale chodzi o to, że to jest nie... że w łyżeczkach, nie? W sensie wszystko, no, że no. żadnego pieczywa, żadnych ziemniaków nie owoców i tak dalej, i tak dalej, że po prostu samo mięcho, tłuszcz, golonka, prawda? I muszę przyznać, że zafascynowała mnie ta dieta. Ja, ja sobie tak zrobiłem taki raz w tydzień, że, że było samo białko i zwęglo, zwęglowano, były tylko warzywa i bardzo było dużo wody i rzeczywiście w ciągu tygodnia dużo mi zeszło właśnie wody głównie, bo mhm. to wtedy zrzucasz głównie wodę. Na pewno troszkę tłuszczu też. To jest... Ciekawe, Ciekawe, gdzie, tam, y... Rysiek, gdzie ty masz ten tłuszcz, prawda, chyba? O, ja mam dużo tłuszcz. Na piętach cały, chyba. Cały, cały Jak jest to zdjęcie, gdzie sobie, prawda, tak kciuki tak wyciągamy i tak dalej, to... <laughs> moja chuda rączka, moja chuda dłoń, a tu proszę, każdy mięśni, to trzeba studiować anatomię, właśnie. Tu to, kciuk, co? tutaj wiesz, a jakiś weź. taki mięsień kciuka, i tak dalej. To jest, wiesz, to jest Chciałbym, nie, nie, nie, ja teraz. Ale tak, tak rygorystycznie właśnie tak podchodzisz do tego, wiesz, co to jest? Staram jestem, jestem tylko człowiekiem, i niestety ja jestem strasznym łasuchem, wiesz, uwielbiam słodycze. Mhm. Uwielbiam. I, I kiedy nie ma ich w domu, mhm. to jest spoko, bo ja sam nie kupuję. Tak. Ale jak ktoś kupi, to muszę się bardzo. bardzo ja mam to samo. Ja to. mam to samo. I dlatego właśnie u mnie przychodzenie na diety, właśnie szczególnie takiej, gdzie, gdzie redukujesz węglowodany no, nie ma sensu. Ja nawet lubię napoje gazowane, wiesz. Ja nie ja piję nie, tego. Ja tego dużo, nie cierpię, to, to w ogóle nie piję. Ale, ale naprawdę napiję się czegoś, a to ma tyle cukru, gdzieś jakieś uwielbiam te pączki takie z kremem właśnie, z jakimś jakim budyniem i tak dalej. No po prostu ja teraz spost... sobie robię coś takiego jak piankę białkową, to kiedyś może powiem przy okazji. Albo, albo zrobię filmiksy, bo to super. E, A to jest jakiś bardzo... taki smoothie, tylko po prostu z samego Nagrajcie... niesam, nie jest... czeka? Nagrajcie podcast dietetyczny. P pianka białkowa to, dobrze idzie. Powiem, to, to, to jest e, produkt, który powstaje ze zmieszania e, tego Piesi skoczaka, protein piesi nie, nie, pro, czy proteinowego, czy, czyli protein powder, tak? czy, czy, czy, czyli, czy, czyli tego proszku, protein, proszku białkowego z mlekiem i jeszcze takimi jakby stężaczami, które w zasadzie z, jakby nie mają, nie mają w ogóle kalorii. To miksujesz pod, przez ileś tam minut i to rośnie do, do takich no, bardzo dużych rozmiarów. Taka pianka się tworzy. Mhm. Ma to z, 80 kalorii mniej więcej, a jest Aha. tak sycące, że wiesz, zjesz i na, starczy ci na kilka godzin. No jest to samo białko w zasadzie, nic tam, nic tam innego nie ma. Więc w zdrowe, dobre W takim razie dobre ee, poproszę polecenie. cię e, Ryszardzie o przepis i wklejmy no właśnie jest, w, w opisie jest, do proszę. odcinka. <laughs> Bo to jest jakaś coś, co mnie, ja w ogóle jestem bardzo... To się nazywa, możesz to znaleźć, to się nazywa z angielska protein fluff. Aha. Ja to nazywałem pian, pianka białkowa, tak? bo to ma taką konsystencję właśnie jak, jak pianki. Y, takiej jakby kre, albo kremu takiego, który jest w pączka. chociażby. W zależności, możesz sobie doprawić owocami jakimiś, możesz sobie to czymś innym, czy kakałem doprawić odrobiną i jest pyszna. I tym optymistycznym, przepysznym akcentem <laughs> kończymy 346 odcinek. Pamiętajcie, żeby komentować na stronie www. <głos> www.fantasmagieria.net dołączać do grupy Fantasmagieria, śledzić nas na Facebooku, Twitterze. Do usłyszenia za tydzień. Hej. Cześć. Na razie.